No witamy, witamy bardzo serdecznie w dziewięćdziesiątym drugim odcinku podcastu bezimienne. Słuchajcie, cały skład. Dzisiaj będzie cały skład, więc nagrywamy dzisiaj w całym składzie. Będę oczywiście ja, Krystian Kender. Wraca do nas Kali Murawska. Siemaneczko. Będzie z nami oczywiście Rafał Radomyski. Siema Cześć. No i oczywiście nie mogło zabraknąć u nas Wojtka, czyli Wojciech Kocjan. Witam serdecznie. Tak, słuchajcie, pełny skład, pełny skład, jedziemy całą mo mocą, całą parą, 92 odcinek, e, nagrywamy sobie aktualnie we, we wtorek o godzinie 21.17, e, żeby było ciekawie, 15 sierpnia, więc w połowie sierpnia jesteśmy, e, fajnie, e, słuchajcie, 92 odcinek, o czym powiemy, powiemy sobie w końcu o, o, o, o Outlastie, tak, e, Outlast, e, Kali ogrywała część pierwszą i część drugą więc sobie mam nadzieję nam fajnie tutaj je przedstawi i zestawi I ja jeszcze dla ciekawości grałem do połowy w jedynkę i po prostu się tam w pewnym momencie odbiłem ale to, to, to, to nie wynikło z gry tylko po prostu, więc sobie dzisiaj porozmawiamy trochę o Outlaście i, i powiemy sobie właśnie o tym czy to jest, jest fajne, czy fajnie jest się chować, czy lepiej iść i zabijać ale czasami nie ma wyjścia, więc słuchajcie, to będzie w temacie głównym, oczywiście będzie miliard gier, miliard wszystkiego, Rafał jak zwykle był w kinie, może czymś powie, ja oglądałem GroTron. tron i suma, suma, suma sumaru, jedziemy 92 odcinek, Hyde Park, Kali nie było cię ponad pół roku, więc co tam u ciebie? Jakie pół roku? Nie no, żartuję Zagadzie, oczywiście. stary, nie no wiesz, wracałam do swojej firmy matki, że tak powiem, pozdrawiam zresztą cały stronik tutaj, Wr wróciłam do swojej firmy matki, więc musiałam się przestawić i przyzwyczaić jakby znowu do swojego środowiska e, po przygodzie w Telepastrii, więc to zajęło troszeczkę czasu. E, byłam także na urlopie, byłam na jednym slocie ze znajomymi, było bardzo fajnie, nie widzieliśmy się, bardzo, bardzo długo, to taka ekipa, którą znam pół życia i tak raz na dwa, trzy lata się spotykamy gdzieś w Polsce i, i robimy sobie grilla i gadamy o głupotach, wiadomo, i pijemy piwko i co tam jeszcze. Byłam na Woodstocku, więc tam się wybawiłam troszeczkę pod sceną, muszę przyznać i, i odpoczęłam troszeczkę w głowie, aczkolwiek przydałoby mi się jeszcze ze dwa tygodnie takiego porządnego urlopowania, żeby tam wszystko sobie poukładać. No i co, no i tyle tak naprawdę. No. Przeszłam oba Outlasty, e, prawie skończyłam Force Horizon, już mi zostało tylko kilka tam rzeczy i teraz wzięłam się też za moją kubkę wstydu. Jako, że nie, nie skończyłam ostatniego questa w Fallout New Vegas, to teraz cisnę Fallout New Vegas. E, fallout New Vegas E, tak, ej, w, w ogóle ja wam powiem coś o falloutcie e, ale Kali, e, bo e, widziałem nie mówmy ostatnio... o falloutcie, bo nie dojdziemy do głównego tematu e... możemy e... zrobić fallout special, bardzo chętnie tylko z Rafałem najpierw skończymy czwórkę i powiemy wam jak bardzo jest kiepska a e, ja jestem innego zdania, Kali, e, bo widziałem, że e, bo mówiłaś o pracy, że, że, że zmieniłaś sobie e, wróciłaś na, na stare śmieci a, ale widziałem, że ogłoszenie jakieś jest, że faktycznie szukają kogoś tam do was? Tak, sestera, moja firma Testronik poszukuje testerów, ludzie, którzy przynajmniej piszą poprawnie i biegle w miarę po angielsku, umieją opisać to, co widzą na ekranie, więc Aha. jeżeli gracie dużo w gry i umiecie się komunikować po angielsku przynajmniej w formie pisanej, to mhm. dajcie znać i zobaczymy, co, czy dałoby się coś dla was zrobić. Oczywiście oferta tylko w Warszawie, żeby nie było potem. Mhm. Tylko A... w Warszawie i na etat to nie jest praca dorywcza. No. Więc słuchajcie, drodzy słuchacze, jeżeli, jeśli chcecie, możecie pisać na bezimiennego ma maila i oczywiście e, symboliczna e, kwota 50 zł i to idzie w świat. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Nie, tam 50 zł. Tam. Nie no możesz nie pobierać, za, za rekrutację mojej firmy nie możesz pobierać opłat mój przyjacielu, ale, ale, ale wiesz, za, za użycie maila w sumie chyba Google też coś ma na ten temat. Ale, ale mamy w podcaście eksperta od tego, który ewentualnie może jeszcze jakoś w tym pomóc, więc, więc wszystkie takie porady, wiesz, no. A nie, nie. to proszę serwer fredy, sam się nie utrzyma, do no. mnie, A jak ja będę chciała być miła, to z bonusu za przyprowadzenie dużo świetnych testerów e, kupię Krystianowi piweczko. Albo 10. Tak możemy się eee, Dokładnie tak. Eee, dobra, więc to, to, to tyle u Kali Wojtku. Eee, co tam u, u ciebie się działo ostatnio? Grałem w gry. A, super. A oprócz tego to. Mm, A w co, wiem, co grałeś? Jeszcze. No to tak. W końcu skusiłem się na Dragon's Dogma. I troszkę tą drogą dogmę w wersji Dark Horizon mm, pomęczyłem. I powiem wam, że kurde mam takie ambiwalentne uczucia, bo z jednej strony ta gra jest spoko, a z drugiej strony Jezu, jak oni dużo takich prostych rzeczy skoczanili, że to jest tak wkurzające. Ach, nawet no szkoda gadać. Szkoda szczepić ryja, jak to mówi klasyk. Po prostu po prostu nie rozumiem tego. Ta gra ma tyle fajnych opcji, a na przykład nagle nie wiem mordujesz się tam z jakimś, z jakimś rozpoznawaniem Questa w ogóle sposób chodzenia po mapie jest kuźwa, taki, że idziesz i dobra, jak, jak cię zaczynają za bardzo zabijać, to, to nie wiesz, czy to tak ma być, czy musisz gdzieś indziej iść, czy co w ogóle ze sobą zrobić, nie? To jest taka przypadłość japońskich gier i no i niestety tutaj Dark Horizon tego nie uniknął. męczące. strasznie. To jest taka gra, w której się strasznie dużo chodzi, wszystko się respawni, Tłuczesz, idziesz na przykład z miasteczka A do B, coś tam, nie wiem, zanieś tam 10 napletków filostyńskich i idziesz, nie? A potem musisz wrócić na przykład z wodą święconą, no i dreptasz cały czas po tej ścieżce i tłuczesz te nieszczęsne gobliny, które już dawno powinny się nauczyć, żeby kurwa zejść z drogi, bo to po prostu jest bez sensu i tracisz czas w ten sposób. Więc to jest gra, w której się dużo traci czasu na takie szwędanie się i ten... Czyli Ale jak co, masz się... po prostu sztywny respawn regularny i jak nie, wyczyścisz sobie choć, strefę, to... to to ci wszystko wróci, czy co? To jest tak, że... Tak z po ciekawości prostu Wszystko wraca, wszystko wraca. To znaczy tam nie ma czegoś takiego, że, wiesz, na przykład jak w Baldursach, czy tam w jakichś tam Isindale'ach, czy, czy, czy, czy w tych nowszych y, no. pilarsach, że sobie wyczyścisz jakąś strefę, nie idziesz dalej, jak do niej wrócisz, to tam już się nic nie to Tutaj się spełni wszystko. Tak... Diablo. Cały czas. Tak jakby na przykład tak, coś coś jak Diablo. Tak jakby na przykład nie wiem, w Wiedźminie, czy wszystko ci się cały czas zaspiło, nie? Idziesz tam od wioski A do B i tam są... Rany, przyce, i, znowu, I znowu musisz sobie Tylko wracam i, i znowu Wiedźmin, kurde. No jest, Także że wy to robicie się specjalnie nie nie, no, nie nie, specjalnie to robicie, bo jak mnie nie ma, to ja was słucham i wtedy nie ma Wiedźmina. Mm -mm, tylko jak ja jestem. W każdym odcinku jest Wiedźmin, jest jak Biblia, no kurde. Idziesz na, z kimkolwiek się kłócić na temat innych religii, no i co, wyciągasz Biblię i nie narzekasz, że o Jezu, znowu Jezus i tak dalej. No to jest norma po prostu. No, do ja do narzekam, to ja, ja, ja ja jestem jednym z tych ludzi, co narzekają na to. No bo wiec. nie grałaś No jak rozgrzepujemy stare historie typu to czy tamto, to nie wspominajmy o Jezusie. No ale znacie mm, mnie. No. no dobra, w każdym razie ten Dragon Dogma, Dragons Dogma to jest. Mhm. Jest po prostu fajny i niefajny jednocześnie. To znaczy ja oczywiście tam fani Dragon z Dogma teraz pomyślę, o kuźwa tam, nie wiem. Nie chcę musiał bo coś. No nie chcę mi się kurwa czasami robić tego samego tysiąc razy. No i po prostu jesteśmy trochę przyzwyczajeni do innych rozwiązań we współczesnych grach, a japończycy czasami o tym zapominają. Chociaż też jest gra, która ma już kilka latek, nie? Bo ta wersja Dark Reason chyba ma już kilka lat, a, ten, a oryginalna Dragon's Dogma to w ogóle już tam chyba no, ma, ten, ma, 5, ma, ma, ma, ma. No, także to nie są świeżynki, nie? Ale... Ale to było coś, co zawsze chciałem zagrać i powiem wam, to jest też takie trochę rozczarowujące, kiedy na początku wchodzi się do tej gry, jest taka jakby pierwsza misja, taka wstępna, taki coś w rodzaju takiego trochę z innej mańki, nie? Kiedy ty jesteś jakimś tam, jakiś tam bohaterem i widać, że jesteś już taki trochę bardziej nakoksowany, jest jakiś jakiś loch, tam jakiś smok, ten, potem z jakąś bestią walczysz fajnie, a potem masz coś takiego no, to teraz będziesz takim, tyż takim hopem. No i budzisz się jako taki wieśniak. Taki... Masz tu widły i cię napierdalaj. Tak, dokładnie, nie? I wiesz, i, i nagle twoje, nagle twoja wioska tylko jest smok, nie? No i tak się zaczyna twoja przygoda. I ty w mhm. takich obdartych gaciach, nie? Tam wiesz, z wędką. Po prostu ratujesz świat, nie? No i zaczynasz wszystko od nowa. I to jest takie, no właśnie, że tam idziesz i, i robisz takie głupoty, nie? Na początku. No i to jest takie, taki kontrast no, Taki orłodron, tak, no. tak, ale że ja dopiero zagrałem, mam to od, od niespełna tygodnia i tam jakoś dużo nie pograłem, to nie będę jakoś tam się ostatecznie wypowiadał. Na pewno jak będę w jakimś już bardziej zawansowanym stadium, no to nawet mogę tam kiedyś A, w o tym w powiedzieć A, przepraszam, więcej. że przerywam, ale przy przypomniało mi się, mogę jedno zdanie do mojego hide parku jeszcze dorzucić? Nie, ale, ale powiedz, no. Bo, bo to jest takie związane z podcastem i strasznie zabawne. Pamiętacie Orłodrona? Na pewno, prawda? Orłodron, eee, który Assassin's tam Creed, tak. o, tutaj no, zrobił dużo Assassin's radości, jak, jak byłam z wami w odcinku, no więc o Orłodronie była też rozmowa u mnie w pracy, no i teraz wszystkie drony, bądź inne takie obiekty latające, przyglądające się rzeczom z góry, to są Orłodrony na cześć bezimiennego podcastu u mnie w filmie. No i spoko. Orłodrony. przepraszam, no. miałam wam to powiedzieć wcześniej, ale teraz jak weszło no, na sp... temat rzeczy bez sensu, to proszę a, <laughs> no. no już wracaj Wojtek do tematu ale ja już skończyłem, no drogą z drogą pomęczyłem trochę, no i co tam i teraz właśnie patrzę na na tego, na Titanfall a dwójkę i, i mnie kusi chyba żeby sobie spróbować, a, a jednocześnie jakby kusi mnie kilka gier nie wiem czy tam macie je na oku jedna jest ta Escape from Tarkov co, co, jeszcze raz? Która bardzo mnie. Raz. Escape from Tarkov. A, no wiem, ale to tylko na PC to no. jest. <grym> tak, tak, no to tam nie dwa plepsu. Ale bardzo, mm. bardzo zachęcam. To poważna to... gra jest. Ja, to jest gra. To tam także tego. Także tego. No, także to mnie, to mnie kusi, to mnie kusi. Wiem, że teraz jak jest, zdaje się, uh, jak się kupi preordera, to, to tam dają dostęp do bety i tak dalej, no ale ja nie lubię preorderów, także ja się wstrzymuję z tym. Tak obiecywałeś, to jest... że już nigdy więcej preordera. No, do tego mówię, do tego mówię, nie nie, nie, nie, nie, kupuję, bo po prostu nie mam zamiaru znowu się wkurzać. Chociaż przyznam, że te gameplaye, to wszystko wygląda dobrze i ludzie, którzy w to teraz grają, też są zadowoleni, bo to jest praktycznie produkt, który, który w bardzo wielu, znaczy nie, nie wiem, co tam jest nieskończone, nie wiem, nie mam pojęcia, ale ludzie są zadowoleni z tego, co już jest, nie? Także hmm. raczej chyba gorzej być, być nie będzie, jak już to tylko lepiej. Kolejna rzecz to jest to Player Annous Battlegrounds, co w a, zasadzie... A, no właśnie, właśnie to... to, to, to... Trochę nie mój klimat... Co to jest w ogóle? To, to, to ma strasznie dużo tych e, fanów w ogóle na Steamie i Ta. wiem, że to tam, wysoko to się utrzymuje... To... No, Wojtku, no, To tutaj. jest taka gra, to jest taka gra, nie wiem czy, czy to się chyba Battle Royale nazywało. To był taki mod, o ile dobrze. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, jeżeli ktoś tam zauważył błąd, to przepraszam, bo ja nie pamiętam dokładnie tego. Tytułu. Zdaje się, że to Battle Royale się nazywało. To był taki mod do army trójki, który polegał na tym, że byłeś zrzucany gdzieś tam na jakimś obszarze i ten i trzeba było jakby dojść do takiego punktu gdzieś tam w centrum tego obszaru. Ale mapa cały czas się pomniejsza, to znaczy dookoła ciebie tworzyła się jakaś taka strefa śmierci i ona się cały czas kurczyła, i wszyscy ludzie, którzy zostali zrzuceni, musieli cały czas podążyć do środka, do środka tego... Ciekawe, ciekawe to. Tego, tego obszaru. No i po prostu, no, kto tam zaspał, albo gdzieś tam w krzokach się zamyślił, albo na alt tabie czytał pudelka, no to, no to sorry, ale niestety, no, tutaj nie, w tej grze tak raczej się nie robi, nie? Tylko, że to było mnóstwo błędów, bo to był taki mod trochę nieudolny. Czasami tam też jakieś złupiaki bo były w tym. Jakieś głupoty takie. No, ale ludzie w to grali byli zadowoleni. Też kolega Łosiu, pozdrawiam tutaj Łosia. Odwiedzajcie czasem jego streama, bo fajnie, fajnie streamuje. Ja to tam nie oglądam takich rzeczy, ale, ale Łosia polecam. On tam, nie e... oglądam, ale polecam. Polecam Łosia, bo to kolega, nie? No to myśmy kiedyś robili na gąsienic. Idźcie na Star Warsy, bo robot jest fajny. Dobra, Uwielbiam was. Te... się za wami, sorry do. To... No, to się Bardzo. No, to, no właśnie tak to działa, nie? Wpadaj częściej przypominają no. się takie rzeczy. Nie, no teraz już będę częściej, obiecuję. Już I tak się, się ustatkowało, już mam projekt stały i wszystko, ale to już o tym będziemy gadać po nagraniu, nie? No wiadomo. I tak się skurczę, ten, no i tam musisz dojść, coś tam się dzieje, nieważne. Ale ktoś pomyślał, że może dobra, no to to jest jakiś tam mod i tak dalej, zróbmy coś takiego, nie? Żeby to było z założenia, nie? Tak jak Daisy był kiedyś e, tą modem, potem stał się jakimś tam osobnym chyba i nie wiem, bo już nie nadążam za tymi głupimi takimi jakimiś produkcjami Forever Alpha, nie? To tutaj jakby był ten sam zamysł. Zrobili to i podobno wyszło to fajnie i nawet nie ma wielu błędów i generalnie ludzie są bardzo zadowoleni, nie? Z tego, no. Także ja nie ufam takim grom, bo one są właśnie Forever Alpha i tam, wiecie, i Early Access, NeverEnding i takie tam głupoty. Więc mnie to wkurza, nie? Bo to po prostu nie wiesz, to się na przykład, nie wiem, tam pół roku potem czekasz tak jak z tym niesławnym y Surwarium, nie? Gdzie gra wyszła tam, była taka, że o super sprawa, tam y sta następca Stalkera, jakieś tam niesamowite rzeczy, a koniec końców to już chyba 3 lata i się tam niewiele zmienia, nie? W tym więc. Więc to skurzające, ale players ze no, z tego co wiem, mają często aktualizacje, teraz dodają tam w ogóle jakieś kolejne rzeczy typu przechodzenie przez przeszkody, czy przeskakiwanie. Więc jakby widać, że to jest jedna z tych gier, w których jak twórcy mówią, że zrobią, to nie tylko mówią, nie? Tylko że robią, nie? Więc to, to jakby daje nadzieję. No i znają znajomi tam to też tam mają, mają na to oko. I tak się zastanawiałem czy sobie w to nie pyknąć, nie? No. A czy to, czy to ma być tak, jak na przykład powiedzmy teraz jest GTA Online, które totalnie żyje swoim własnym życiem i jest rozwijany dlatego, że ludzie stale w to grają i proszą o nowe rzeczy? Czy to ma iść w tym kierunku jakby? Raczej nie aż tak, bo, bo GTA to jest już taki to jest to taka postprodukcja. Nie, no postprodukcja, to jest oddzielny nie? fenomen. To wszystko, ja mówię tak. o samym mhm. O samej tej rozgrywce online, w której cały czas pojawiają się nowe rzeczy i nowe pacze, i tak jak nie są wydawane DLC-ki czy jakieś rzeczy nowe do story, tak do online a cały czas jakiś nowy, ciekawy content tam dodają. Nie, nie porównywałbym tego, bo to trochę są, wiesz, to jest zupa, zupa jeżynowa i, i, i tam, nie wiem, i czy tam pomidorowa i ogórkowa. To są po prostu dwie gry, nie? Dwie różne. I w GTA robią to wszystko, chociaż by nie musieli, a ty robią mhm. to wszystko dlatego, że muszą, no bo to jest nieskończony produkt jeszcze, nie? Bo to też mhm. jest czas faza, nie, gry, więc to tak trochę coś innego. Bo gdyby to było coś takiego jak, nie wiem, że już to wydali, tak jak Dying Light, nie? Dali, Dying Light teraz nie wiem, czy słyszeliście, oni tam zrobili tego, del, tego ten dodatek The Following, który swoją drogą jest całkiem zacny, całkiem miłą odmianą jest od tej podstawki i ma zajebiste zakończenie o ile zakończenie Dying Lighta podstawki było takie, no, normalne, no bez tą, bez tego, takie otwarte, no. Może ten, ten Quick Time Event na końcu był, był słaby, ale poza tym same zakończenie Fabularne było, no, takie, takie sobie, normalne, nie? To już The Following było bardzo fajne, bardzo mocne i takie wow, nie? Tam po prostu masz takiego plot twista w momencie, że a my jeszcze z kolegami, żeśmy wgrali w kopie, no to żeśmy po prostu z otwartymi gębami każdy przy mikrofonie i tak w zasadzie wow, nie, wow, ale fajnie to wymyślili, nie? no i tak dalej. A no to I tam, super, że są takie rzeczy. Tak, tak. I teraz oni powiedzieli, że y, przez następny rok będą dodawali kupę kontentu za darmo do gry, mhm. bo coś tam, nie, bo tam gdzieś może na horyzoncie daje Light 2, albo coś, nie, no i teraz dodają nowe rzeczy, więc też by nie musieli w zasadzie, ale oni chcą podtrzymać społeczność, nie? Która gra. Powiem wam, ja przyszedłem do ta podstawkę już dwa razy, do following grass i kusi mnie, żeby to zrobić jeszcze raz znajomymi, nie? Bo to naprawdę Przepraszam, jest... Przepraszam, to fajna, moje dźwięki, dźwięki zapomniałam wyłączyć, sorry. No spoko. No i po prostu to jest coś innego, nie? Tutaj już nie muszą dodawać w GTA, też w zasadzie nie muszą robią to, żeby utrzymać społeczność, żeby budować markę swoją, nie? I tak dalej. A w tym, jak to tam w skrót jest jakiś taki durny to, to, to robią to, bo muszą tą grę zrobić, no ale po prostu to jest ale tak. No i właśnie znowu wracamy do tego samego, co mnie wkurza, że wychodzą gry niedokończone, i potem będzie, albo bo albo to, albo DLC, albo coś tam. Kurde, no. Nie można wy, wypuścić skończonej gry? No, można. No. Ja mówię, myślę, że można, ale z drugiej strony. Są takie sytuacje, w których to jest złe, a są takie, w których to jest bardzo dobre rozwiązanie. No, wiesz, jeżeli gra się sprawdza i ona już ma jakąś olbrzymią społeczność, która ją wspiera, która czeka na kolejne rzeczy, to pewnie twórcom jest łatwiej teraz z taką świadomością, że ludzie, że ludzie mają hype na to i widzą, no, chociażby przy inwestorów albo czegokolwiek, tak, że jest jakiś potencjał mhm. w tym i chcą w to zainwestować, więc to jest fajne. Ale inna rzecz jest, jeżeli mhm. wydają grę, i każą za nią płacić. Jak się nazywa ta gra? Może mi przypomnijcie, co to teraz jest taka, że niby tam taki trochę klimat takich filmów, filmów takich kaszankowych z lat tam 70 -tych, 80 -tych, 90 -tych nawet. Takie jakieś UFO, tam takie głupoty. I to jest niby teoretycznie ma być free to play, <gry> ale jak chcesz już teraz pograć, to, kup. to jest no taki, To jest taki dziwny model biznesowy tam zastosowany. No, i coraz częściej widzimy coś no to takiego, że. Ja, ja gram we, Gram we Front Night'a. I to, to jest. Tak, w... to chyba to, nie? To, to jest to, co ej, trzeba powiedzieć. Ale, ale jakie gówno, to... jaki gówno? Ej, sorry, Wajtek, ale jakie kurwa gówno? Ale co gówno? No bo zrozumiałem, że powiedziałeś, że, że ta gra to gówno. Nie, ja powiedziałem, że to jest Nie, gówno. powiedział, że model, model sprzedawania grypy a, a, a wcześniej jest gówniany. Ale właśnie ten model nie do końca, moim mnie jest gówniany. No to jest kwestia, kwestia opinii, ale chodzi mi o to, że tutaj coś kupujesz trochę w ciemno i musisz to w zasadzie... E, tak, no, jeszcze weź to na klatę i zaakceptuj, ale No dobra, dobra. Musisz ale, kupić coś, boi, tak. co za rok, jak no, będzie skończony, do... będzie za darmo. No, no okej, okay, no, w sensie. no, okay, no i no i masz wybór, tak? No, Dla mnie spoko, ale... ale panie, ale... jeżeli o mnie chodzi, ludzie mogą sprzedawać, nie wiem, ogórki ze słomy, to wszystko jedno, nie? Może sobie ktoś kupi. Ja tylko mówię, że to nie jest taka sytuacja w tym Players Unknown z gdzie jest Aha, takie wiem. na siłę zrobiony wczesny dostęp i kupcie mm -hmm. już, nie? A, a gówno tam jest. Nie, tam jest dużo i się dużo dzieje, więc to... No tak, gra, no ale mówiłeś, że to był mod, tak? Więc jakby, no, tam byli ludzie, którzy już to grali dawno, dawno, chę dawno temu i... Nie, nie, nie, nie, nie. Ja może, może podkreślę Przez też raz. Ta, ja tego ten nie, model, ja to nie do końca kumam w ogóle, jak to wyszło wszystko. Po prostu ten żyje... model rozgrywki był modem. Ten model rozgrywki był modem do Army. Tylko ten model, ten wzór, jakby ten, ten sposób. Gra jest zupełnie Aha. czymś nowym. A, a gra Ale jest gra stoi czymś na nowym innym, oddzielnym silniku, tak? Tak, zupełnie coś innego, zupełnie nowe rozwiązania i tak dalej. To jest po prostu ktoś mówi: Ej, to jest fajny pomysł na grę, a to jest tylko mod, a my zrobimy taką grę, nie? I, i zrobili grę. Aha, w ten sposób, dobra, już ma sens. Dziękuję. E, Okej, okay, Wojtek, chcesz jeszcze go czy, czy możemy jechać dalej? no miałbym jeszcze parę no zajęcia. ja wiem, że byś widzę, że byś no już jest 20 minut, jeszcze ja i nie powiedzieliśmy. małej, jeszcze odcinek muszą, musi pójść ludzie tak. e, dobra, a, to, to tyle u Wojtka to, to tyle u Wojtka, y, Rafale co tam ciekawego w kinie? a tu cię zaskoczę nic ciekawego i nawet nie byłem przez te dwa tygodnie na niczym dosłownie bo, e... bo już byłeś na wszystkim ha znaczy, no byłem wcześniej na sporej ilości faktycznie na, na tych premierach. Nie byłem jeszcze na Dunkierce, a myślę, że jest całkiem w porządku. Z tym, że jakoś tak nie pałam straszną chęcią do, e, Nolan, do Nolan, Nolan. filmów, więc nie wiem, czy się skuszę. Może może się a... wybiorę z ojcem. E, w ta jakaś dziwna kosmiczna opowieść tam Walerian i miasto tysiąca planet, gdzie sama nazwa jest głupia to jakoś tak <laughs> i opinie i wszystko mnie tak nie, nie zachęcają może widowisko, jakieś tam wiesz, efekty będą fajne, no pewnie na to Wiecie pójdę Luke beson ja, ja bardzo, bardzo chętnie na to pójdę, bo ja się spodziewam Mass efekta Andromedy, włącznie ze źle odegranymi animacjami twarzy no bo myślę, że bardzo bycie, zabawnie no. w tym przez ten prysmat. <laughs> To znaczy tak, no ja nie, nie będę się na pewno dobrze bawił, jeżeli się okażą prawdziwe opinie o tym, jak chujowo zagrała tam główna para aktorów, nie? Że, że po prostu kompletne dwa drewna takie, nie? I to jeszcze niedogadujące się nie z tego samego lasu. Jedno iglaste, <grym i... <grym i no i no, no jest podobno tak, tak źle, nie? No ale pójdę na to, no to wam powiem, że to, to była ole. strata czasu. Jeszcze więc... ja bym poszła z chorej ciekawości, naprawdę. The <laughs> cat no właśnie, trochę mi szkoda tego czasu. Zobaczymy. No ale pewnie pójdę. Eee, grunt, że wcześniej na te premiery wszystkie jakieś tam były ciekawe i, i dalej uważam, że Atomic Blonde jest mega niedoceniony i po prostu jednym z lepszych filmów, jakie wychodziły ostatnio gdzieś tam na bazach komiksów i tak dalej. To... Co to? No... On jest super. On jest taki bardzo w klimacie no, no, taki. Mi się o bardzo o tym, Mówiłem ostatnio o tym, o ile Krystian no. nie wyciął i w sumie nawet nie przesłuchałem odcinka. Nie A wiem, tego nie to... wyciąłem akurat dobrze. No to... Nie, ja się, ja się zgadzam z tobą, Rafał, w ogóle też widziałam ten film i był super i e, ludzie tu porównują, wiesz, do, i do Ghosta i do czegoś tam, przynajmniej dostaliśmy coś ciekawego i innego niż te same oklepane historie i remake'i, które w kółko dostajemy. No jest na pewno lepszy już niż... Już za to film dostaje propsy. Jest na pewno lepszy niż Bond, bo Bond to już zaczął dawno zjadać swój własny ogon, nie? E, po względem jakichś tam Wymysłów. Dobra, skoro nie byłem w kinie, no to nie będę może o tym mówił i tracił na to czasu, że nie byłem w kinie. E... No, tracisz, tracisz. Wszyscy tracicie w ogóle dzisiaj czas, ale spoko, no. no? sam zapytałeś, no ja w ogóle nie chciałem wchodzić na ten wątek, a tu cię wprowadziłem. Trze Trzeba trochę. było, nie, nie byłem. Ale grałem i ciach, masz. No, grałem, no, no. grałem dużo. Yy, grałem dużo w zasadzie w jedną grę, bo od pierwszego, w zasadzie od drugiego sierpnia mamy yy, Just za trójkę i, i praktycznie od samego początku tego miesiąca już dwa tygodnie go ogrywam. Yy, I teraz pytanie. I teraz do ciebie pytanie, Rafale, no. bo w momencie, kiedy pojawiła się ta gra na plusie, była taka dosyć mocna informacja, że serwery nie dają rady, że ludziom w ogóle się długo wczytuje przez to właśnie, że on łączy się z internetem. I w ogóle jest problem Zgadza z Zgadza się, ale to już od razu I ci czy, miałeś to samo, się. czy miałeś to samo? Teraz już jest spokój. No, teraz już jest spokój. Pierwsze, no jest pierwsze spoko, kilka już... dni grałem offline. Po prostu na dzień dobry wiesz, wrzucałem tryb offline i do dzisiaj mam część rekordów jakichś tam, bo tam wiesz, gra zapisuje wszystkie rekordy. Online, e, Typu no. jakieś tam, no do, do, do takie osiągnięcia W wie Minfort Speedach, tam. no wiem. Jak w jak Speedach, nie. no tylko że problem ma z tym, że te rekordy, które są zapisane w offline, potem się nie synchronizują. W związku z tym ha, e, tak. że ci się, wyświetlają ci się podwójnie i masz to w ten hmm. sposób, że na przykład e, sam pobierasz swój rekord i masz jeden zapisany jako swój login na PSN, a drugi masz zapisany jako rekord osobisty, ten z offline'a. Hmm. No. Czyli refale wzięłeś się na offline, bo faktycznie był ten problem? Znaczy wiesz co, kompletnie mi nie zależało na tym, żeby się logować, tym bardziej, że nie miałem swojego konta na Square Enix i, i musiałem je stworzyć, więc yy, na początku to pominąłem kompletnie wiesz, jakoś nie przywiązując do tego wagi. Dopiero tam po, po tych kilku dniach, kiedy już się wgryzłem w tą rozgrywkę i, i faktycznie zacząłem śmigać jakieś wiesz, ciekawsze tam powiedzmy akcje, jakieś tam yy, osiągnięcia. Może to trochę wynikało z mojego stylu rozgrywki, rozgrywki bo yy, tam mamy różne rodzaje aktywności I, i ogólnie rzecz biorąc, ta tu gameplay jest naj, największym miodem i, i, i największą frajdą, tak? E, żadna jakaś tam fabuła, wiesz, na te misje, one są w zasadzie po to, żeby tam jakieś rzeczy podblokowywać, po to, żeby wymusić na tobie powiedzmy nauczenie się jakichś umiejętności, no bo umówmy się, że masz opcję latania na tych rozkładanych niby tam pod pachami takich skrzydełkach masz opcję korzystania z tej linki, żeby się przyciągać, żeby wyskakiwać na spadochron. No i to wszystko w połączeniu ze sobą daje, wiesz, bardzo dużo trików i, jak już te triki sobie tam odblokowujesz, jak już zaczniesz, wiesz, mieć dobre wyczucie na padzie, jak to ogarniać, to naprawdę się robi fajnie, naprawdę morda ci się śmieje za każdym razem, jak odpierdzielisz jakąś akcję, wiesz, godną indyjskiego filmu klasy C. No i z czasem jest coraz lepiej, bo tam jeszcze jakieś mody dochodzą, wiesz, większa ilość linek, większa ilość czegoś tam, granatów, jakaś moc, wiesz, i tak dalej, że aż powoli się gubię, w opcjach każdy przycisk ma tam zarówno inny tryb, jak trzymasz, inny tryb, jak naciskasz go tylko, inny tryb, jak jeszcze z innym go połączysz, więc to się wszystko powoli trochę zaczyna pierdolić. Yy, ale na początku zacząłem grać typowo wiesz jak w GTA po wpisaniu kodów, czyli po prostu tam rozpieprzać kolejne bazy, czy też te miejscowości wyzwalać i w ten sposób sobie odblokowywałem mapę. I dopiero jak całą pierwszą mapę odblokowałem, a trochę tego czasu na to poszło, to dopiero zacząłem się bawić w jakieś te osiągnięcia i misje i powiedzmy aktywności typu konkretne wyzwania, typu jakiś zrzut, jakaś trasa, którą przelatujesz tymi skrzydełkami, jakieś tam strzelnica i tego typu rzeczy. nie Takie kill frenzy powiedzmy z GTA. Yy, i, I tam właśnie są te, wiesz, tabele z punktami. Dopiero wtedy jakby zadbałem o to, żeby się zalogować, jak zacząłem w to grać więcej. nie Bo te wszystkie, wiesz, zbierane przy okazji jakieś osiągnięcia, że tam najdłuższy skok zrobiłeś albo najwięcej ludzi pod rząd zabiłeś jedną bronią, to wiesz, jakoś nie, nie, nie zwracały mojej uwagi no więc tak to było z tym logowaniem eee, ale teraz już nie ma problemów ogólnie ta, ta gra się długo luduje. to jest bez sensu bo wiesz jesteś w konkretnym miejscu i w czytanie mapy w tym samym miejscu jak już jesteś załóżmy masz rozpocząć jakiś nie wiem event no to to zajmuje kolejne tam pół minuty czy minutę nie? Więc cały czas wiesz masz odpalonego Face'a na telefonie i sobie czytasz coś pomiędzy bo te loadingi są dosyć częste na szczęście kiedy latasz sobie właśnie tylko w tym trybie takim, wiesz, wolnym i rozpieprzasz kolejne miejscowości i bazy, no to dopóki nie zginiesz to nie masz tego loadingu, więc jest spoko no jest fajnie, no mi się podoba fajne jest to, że po prostu to jest taka totalnie wiesz, bez mózga y, gra z y, całkiem fajnym gameplayem, nawet tam można zignorować jakieś tam słabe prowadzenie się pojazdów bo y, w zasadzie w ogóle tych pojazdów nie używam tylko po to ewentualnie, żeby wybuchały i, i żeby się robiło coś takiego y, broni jest dosyć sporo i myślałem na początku, że wiesz że tu już na dzień dobry masz granatniki rakietnice i tak dalej, a wiesz po chwili się okazało, że jest tego dużo więcej. Nie? I że na drugiej mapie już odkrywasz jakieś takie podręczne wyrzutnie, które naraz napieprzają sześcioma przyciskami, jak w Unreal turnamencie, Albo, że bezpośrednio wzywasz sobie wiesz laserem, oświetlasz punkty i jakiś samolot przylatuje ci, zrobi zrzut jak w Wormsach, więc yy, zrzut rakietowy. Więc jest dużo, dużo opcji jeszcze potem rozwojowych no i nie nudzi się mimo, że pierwszy taki, wiesz, moment dopóki nie zacząłem tam odblokowywać tych rzeczy to było takie kurwa, że za każdym razem jest to samo to potem się okazało, że wiesz, że ilość opcji do odblokowania daje faktycznie taki, mm, takiej płynności tej rozgrywce, że wiesz, no ja już, nie wiem, tam nie ma licznika takiego czasu przynajmniej nie znalazłem ale Gra się mi sporo, bo przez dwa tygodnie praktycznie codziennie tą grę odpalałem co najmniej na godzinę, dwie, a czasami siedziałem i wiesz po 4-5, więc myślę, że spokojnie ze 40 godzin przy tym mogę już siedzieć. Być może trochę tam czasu stracone na głupoty, wiadomo, eee, a mam dopiero 50% odkryte. Tylko 50% tak licząc ze wszystkim, łącznie ze znajdźkami, misjami i tam wszystko dokupy, kupy, nie? Bo, bo tak lecę sobie w miarę, w miarę na równi, że jakąś tam odblokuję kawałek mapy, potem pozbieram wszystko na tej mapie, dopiero potem gdzieś pójdę dalej, jakieś misje porobię. Nie? No ale ogólnie spoko, ogólnie fajna gra, uważam, że to jest też świetny, jeżeli chodzi o PS Plusa yy, nabytek i pamiętam jak Tomek tam w to grał, też się w sumie zachwycał, nie licząc tego jak jest y, oczywiście tam zbugowana, yy, dwa razy mi się skraszowała gierka, ale na szczęście save nie zginął, więc wystarczyło odpalić ponownie. Trochę to już długo w sumie po premierze, żeby gra się jeszcze crashowała, no ale cóż, trudno. Po prostu już ją dawno no. olali, Rafał, mają ją w dupie. Co? Mówię, że już dawno ją olali, mają ją w dupie, już nie patrzą tego, bo No może nie patrzą, ale wiesz tam sensu. trzy dodatki w międzyczasie zrobili, więc trochę jeszcze pracowali nad tym, nie? A właśnie dodatki dostajesz w pusie też? Nie, tutaj tylko podstawa. Myślę, że to wiesz, po to też weszło, żeby ta podstawa Spanowne. zeszła tak samo jak była, wiesz, darmowa w, na pecety. I dobrze mówisz, że na pecetach było ostatnio darmowe? Czy mi się z czymś innym? Było, tak, tak, tak. tak, tak. Dobrze, No, myślę, no tak. po to, żeby wiesz, na dodatkach ewentualnie jeszcze trochę zagrać. No, ale jakieś nie będę miał raczej ciśnienia, bo, bo to się już chyba może przejeść, Nie ta sama rozgrywka, ale wiesz, ale fajnie jest. Fajnie jest to rozwiązane, bo naprawdę, wiesz, odpieprzasz takie kinowe akcje, masz w jednym miejscu, wiesz, i, i jakieś tam helikoptery zbrojne, cuda, cyrki, co robisz, więc w dowolny sposób sobie to wszystko rozwalasz no i poziom trudności rośnie bo o ile na początku to z samymi takimi frędzlami wiesz walczysz nie w kapeluszach to po chwili wiesz już tam na drugiej mapie to, to masz takich gości którzy wiesz idzie z miniganem obładowany taką wiesz, ilością kamizelek kul odpornych, że po prostu nie widać jego mordy i... i naprawdę musisz cały magazynek w niego wpakować a on wcześniej trzy razy cię zastrzeli więc trzeba tam wiesz non stop między ziemią powietrzem po prostu się rozpieprzać no i jest Całkiem dynamicznie. Fajnie. W każdym razie myślę, że tyle o tej grze, bo każdy, kto ma. Znaczy, to jest dobry moment, żeby tego plusa walnąć sobie. Wiecie, jeżeli do końca sierpnia jest jeszcze po niższej cenie i, i można wciągnąć na chyba na te 15 A, no miesięcy. Jest, no okay, no jest. To nawet no chyba teraz, to jest teraz jest ta promocja, że na 15 miesięcy yes, jeszcze yes. to będzie. Do, 20... do właśnie się ona pojawiła w Rafale dzisiaj albo wczoraj, chyba wczoraj do 29 no. sierpnia czyli praktycznie można powiedzieć do końca miesiąca no właśnie, po za, starej cenie można pięt, sobie 12, 15, to wbić, no. więc nawet nie wiem czy, czy się nie skuszę i nie przedłużę bo te gierki coraz wiesz coraz są lepsze, kurde, już chciałem kilka razy wiesz sięgnąć po coś do sklepu i, i coś odwalić, jakieś tam półki wstydu, choćby tego duma nieszczęsnego który przecież za grosze jest sprzedawany a wiesz ciągle nie ma jak, nie ma kiedy bo, bo jakieś tam fajne gry wrzucają, nie? więc Just Cause jest jak najbardziej na plus i bierzcie, kupujcie plusa sobie, ściągnijcie tą grę i pograjcie krasza eee, sobie odstawiłem, na razie gdzieś tam pod koniec drugiej części jestem, ale eee, wszystko już powiedziane no gra wakacji, super ekstra eee, news się pojawił, że będą że przekroczyły ich tam najśmielsze oczekiwania eee, ta sprzedaż i że będą starali się zrobić więcej czegoś takiego więc wszyscy już patrzą na Spyro i pewnie na Spyro się skończy, bo Activision też ma prawo do niego to głupi byłby każdy, kto by nie zrobił Spajura jako kolejnego kroku, jeżeli chodzi o ten remaster. Z czego też się bardzo cieszę, bo myślę, że to wyjdzie spoko. No, A, ale nie będę go na razie przechodził krasza do końca, bo stwierdziłem, że to sobie zostawię jaką taką wisienkę na torcie gdzieś tam z okazji, wiesz, w jakąś nagrodę sobie w to zagram, bo to później przejdę, nie będę chciał nigdy wracać do tego. To będzie taka moja, wiesz, no. Sprzedaż. No i co? Wszystko w sumie. Mm -hmm. e, dobra, więc e, po dokładnie 35 minutach e, mój Hyde Park. E, su, <laughs> słuchajcie. E, A ja jeszcze się nie rozkręciłem. E, ja, ja, ja wiem. Dzięki Bogu Ci to, że tak powiem, zastopowałem, za bo ile można. E, do, dobra, słuchajcie, ja oczywiście e, grałem. E, grałem sobie w, w różne gry i też w nowe gry. Bo e, przede wszystkim grę, grę, w którą już chyba mam też e, coś koło 40-50 godzin, to jest oczywiście Fortnite. Słuchajcie, wkręciłem się ostro w tą grę, e, bardzo ostro się w nią wkręciłem. Ja nie powiem, nie, nie powiem w tym odcinku, ale myślę, że w, w przyszłym powiem. E, to, to jest niemożliwe. Gram sobie w weekend na przykład 5 godzin, 6 godzin, już mi się nie chce grać, a wczoraj sobie odpaliłem, pograłem 5 godzin i po prostu wrzuciłem z pracy, pograłem, zjadłem obiad, grałem, poszedłem spać. I to był cały mój dzień. Ona jest niemożliwa. Raz się tak wcią wciągam, że to szok, a raz po prostu nie chce mi się. Ale jest zajebista. Nie jest jakaś szczególnie świetna, ale jest zajebista, bo to jest typ gry, który po prostu ja uwielbiam. O czym wam oczywiście kiedyś powiem. E, wszystkie po prostu budowanie, e, kupowanie tych śmieci i w ogóle tak zbieranie i, i crafting i to wszystko jest po prostu przezajebiste, dlatego wciąłem się na men. Eee, tak, to był e, Fortnite. I słuchajcie, miał, miałem taką dosyć ciekawą e, sytuację. Otóż grałem sobie w tego Fortnite'a, oczywiście sobie gram, gram, gram No i tak sobie pomyślałem, a odpaliłbym tych e, Paladinsów, no dobra, no to patrzę Paladi, Paladins odpalam może aktualizacja 8 giga Dobra, no to mi się ściąga ta aktualizacja Gram w tego Fortnitea. No i gram w tego Fortnite'a i po 5 minutach wywalam jest tej gry I mam opcję, żeby, żeby zaktualizować Fortnite'a i oczywiście nie ma miejsca na dysku, więc muszę najpierw poczekać, żeby Paladins mi się zaktualizował, a później dopiero Fortnite zacznie, bo nie ma miejsca że na, na aktualiz Nie ma po prostu miejsca, że, żeby zaktualizował mi się Fortnite, i po prostu musiałem czekać, aż jedno mi się zaktualizuje, żeby Fortnite dalej kontynuować. Więc się wkurzyłem strasznie, a nie chciałem kasować te tej aktualizacji no, nie Paladins. Nie bo nie rozumiem, jak nie miałeś miejsca. No bo ma kiepski internet. Nie, nie, nie miałem miejsca na swoim Kiepsko. dysku, tak. No dysku nic nie miałeś. Tak, bo 300, 300, masz 500 giga niby na PS4, e, Wojtku, ale tam tak dla siebie masz około 360 A, giga, konsola. tak? Nie, na dobra, bo, sorry, nie, nie zakumałem, że to mówimy o konsolach, dobra. PS4, PS4, cały czas mówimy hmm. o tym lepszym sprzęcie, o, o konsolach, tak. Tak, nie e, słyszę. I ten, e, e, to, tak to nie że ja wracam na PC, ta. E, no, no, no, no i słuchajcie, no i chcę zagrać zagrać Fortnite'a, ale tu mi się aktualizuje wszystko i, i wiem, że będzie to długo trwało. No to co? No to odpalam coś, co od dawno zakopałem, czyli odpaliłem sobie fala, tą czwórkę. Kurde, pograłem par, parę godzin Jaka, ta gra jest zajebista. O boże, Jaka ona jest zajebista. Jak się przezajebiście w nią grało, to szok. Eee, świetna. Fala 4 jest świetny. Tak, Kali, wiem. Może ciebie to bawi, ale po prostu mi się grało w to zajebiście. I... i oczywiście Nie, mnie nie bawi... Ani... Nie no. bawi mnie twoja opinia, tylko bawi mnie drastyczna różnica w opiniach. Aha, okay. no, no, no okej, okay, no. Ja z tego się śmieję, a nie z twojej opinii, bo masz prawo do swojej nieprawidłowej opinii. <śmiech> <a> ci... <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> no, nieprawidłowej opinii. No dobra, tak czy ci, ciak, przy się czwartym się świetnie bawiłem, oczywiście do momentu, w którym Fortnite mi się w końcu zaktualizował, po paledinsach. No i, i dalej cisnę Fortnite'a, no po prostu gra jest przezajbista. E, czy coś jeszcze ciekawego było? Oczywiście te odcinek Gry o Tron, obejrzałem wczoraj, no wszystko powoli po zaczyna się kończyć, sezon jest po prostu może nie jakiś zajebisty, ale, ale rekordy pobija w oglądalności i dobrze, za rok to się wszystko skończy. W tym tygodniu, Rafale, to też dla Ciebie wychodzi serial The Defenders na Netflixie, czyli Iron Man, Daredevil, Jessica Jones i Luke Cage razem w jednym e, serialu. Jeszcze chyba Iron pani Man będzie zajebiście, kurwa, ale to się za. Eee, spadaj, dobra? Eee, spadaj. Chodziło mi o Jaki Iron, Iron Fist. O, o Iron, Iron Feast Feast, Fista, chyba. dobra? Już, już. Iron Fist. Tur, tur, derp, derp! Dobra, więc, więc w tym tygodniu będziemy mogli sobie to odpalić. Eee, do czego zachęcam w sumie. Mm, I chyba, i chyba tyle. Na kąpienie grałem. Na kąpienie grałem, bo jest Fortnite i nie ma na to czasu. I tyle. E, można? Można zrobić to w parę minut? Można. Dobra, więc słuchajcie... Ale nie e, trzeba. E, słuchajcie, e, zjedziemy z wiadomościami, z wiadomościami. I w sumie ja mówiłem najmniej, to ja mogę zacząć od tych wiadomości. E, więc For Honor, gra, w którą Wojtek, e, Wojtku, się odbiłeś, e, pamiętam. Eee, bo miałem. tylko ja się odbiłem, od tego o, okay. się odbyło, wszyscy, co, co kupili na PC. Okej, okay, więc, więc w, w, w ogóle chciałem powiedzieć pierwszą ciekawostkę o tej grze. Wojtku, nie wiem czy wiesz, ale już powstały coś takiego, co się nazywa dedykowane serwery. Bardzo dobrze, dobrze, nawet zrobili specjalnie na tą okazję weekend no. teraz za darmo na Steamie. Zrobili, tak, tak zrobili. E, tak i opinie ludzi mniej więcej były takie jak sobie przeczytałem hmm, hmm. No, e, darmowy weekend, pomyślałem, że to świetna okazja, żeby sprawdzić, co takiego jest w tym For honor, że ludzie to są tak wkurzeni, ale niestety nie mogę, ponieważ Ubisoft <śm> <śm> serwery były cały czas offline. Także... To, to, to <śm> ch ch ch e, chciałem trochę obronić tą grę, no, ale cały czas chcę w nią o pograć, bo lubię online, lubię online nową rozgrywkę. Czekajcie, rozgryzkę. czekajcie, czy ja to jest gra Ubisoftu? Tak. tak. Aha, dobra, nie mam więcej pytań. I ten, no i chcę w nią pograć, bo, bo, bo, bo lubię po prostu online, online nowe PvP, ale, ale są problemy. I, I słuchajcie, i ostatnio właśnie, bo chcę powiedzieć o tym, o tej ciekawszej rzeczy, że właśnie było ostatnio turniej w tej grze. Ludziki sobie grali o 10 tysięcy dolarów i no niestety zwycięzca wykorzystywał błędy, które są w tej grze. E, jakoś tam no jest, ulepszył sobie rzecz. Tak, ulepszy sobie tak. jakąś tam chyba postać, czy coś tam można robić i dawał parowanie, Ale no używał... to brawo dla dewelopera, no. Co mogę powiedzieć? Czekajcie. Powiedz mi, mi, jakim trzeba być... Brawo Ubisoft. Wpuścić <śmiech> grę zjebem. w ten sposób do esportu? No nie? No właśnie. Żeby Z eksploitami? Gdzie jak ktoś pisze tak. randomowe, wydaje się klawisze, jakąś kombinację, to ma kawałek debuga i mu się aktywuje un unlock everything? Czy oni, nie, nie, kurwa, powariowali? Nie, Sorry, ale nie, no jak słyszę takie rzeczy, to mi opada kopara po prostu, no. No. Bo to nie miała być zwykła, zwykła jakaś tam gierka taka se sobie, wiesz, do popykania, tylko to miał być faktycznie PvP, to miała być gra, która miała wejść we sport i tak dalej, tak? Takie były założenia, ale no... No to puścić no, znaczy, tam, to tam z eksploitami, to wszystko, trzeba być tępy, no. To jest przykład, to jest świetny przykład, jak bardzo można genialną grę, bo to jest gra pod wieloma względami genialna. Względami genialna. Ona wprowadza bardzo świeże rozwiązania. Aha. Bardzo fajne Aha. rozwiązania do, do rozgrywki. I jak, w jaki prosty sposób można skaszanić? Zrobić grę online, z, bo to jest gra online i tylko online, bo tam Aha. jest jakaś kampania, no ale nie czarujmy się, nie? Gdzie jest zjebany i to tak zjebany. Nie zepsuty, nie kiepski, nie... Ba, nie słaby, tak? Słaby, tylko jest zjebany netcode. To jest pierwsza rzecz, a druga i próbować jeszcze, i nawet na tym zjebanym netkodzie. Wmawiać ludziom, że to jest świetna grana do esportu i organizować wydarzenia esportowe jeszcze przed, przed dedykowanymi serwerami. Zaczęli wprowadzać e, i, i tłucać takiej głupoty, że teraz będą z tego robić esport. No poproszę, to jest żałosne. <grym> to jest to żałosne. Jest. Przez takie, przez takie jest. po prostu głupie rozwiązanie z, z, z, sami, sobie, sami sobie po prostu się, się wykastrowali z czegokolwiek. Hmm. No, ale Ubisoft gra... na to stać, leży, tak? Leży Oni mają swoje dojne pasiewa. krowy i mają to w dupie. No. E... Stać ich na to, żeby utopić taką grę i się wystawić na pośmiewisko? Stać ich. I... Tak, ale to Te nie nie jest. Pierwszy stać. Raz. Ja... No nie. Bo na przykład na pewno w przypadku nie Rainbow Six Siege jest yy, taki temat, że było dość podobnie. Nie wiem, czy to w końcu naprawili, czy nie. Ale no. tam w ogóle hitboxy to jest to jest jakiś kosmos, nie? Bo tam możesz strzelać często obok gościa, i on ginie po prostu. Wiesz co? No obszar, nie? co wcho wchodzi headshot, kiedy strzelisz komuś ewidentnie obok ucha? Bywa tak. Bywa nie, tak. I, teraz znaczy... pytanie, I teraz pytanie, czy to naprawili, bo jak pół roku jeszcze po premierze tego nie naprawili, a jeżeli naprawili, to, to nadal było to strasznie za późno, tak? Żeby, żeby to miało sens. Bo e-sportowe rozgrywki też w tym były i wiecie, one są fajne, bo to są bardzo widowiskowe rzeczy do oglądania. Ale one nigdy się nie przebiją do na, na wyżynę e sportu, bo gry e sportowe muszą być diablo precyzyjne. Aha. StarCraft, Dota, League of Legends, to są gry e sportowe, nie? Ewentualnie jakieś keny, takie tego typu rzeczy, gdzie praktycznie, no sorry, ale gracz decyduje, co, co, co robi, a nie. decyduje, a potem gra to weryfikuje i robi. Coś tam innego, na przykład, nie? Nie może tak być w e sporcie. No więc, jeżeli ktoś robi grę i mówi nam, hej, to może będzie esport, ale robi wszystko, co Ej, nie, niezgodnie no to jak pozwolić szczetą, to w zawodach sensu, w CS-a na używanie modów? Rób to, co chce, ta. No, po prostu, po prostu nie, po prostu to nie ma żadnego sensu, takie podejście, no i, i to jest, i to jest wręcz naiwność, nie? Mhm. To jest Ej. tak jak, trochę jak z tym nieszczęsnym Down nie? Trójką. To samo. Tak się, kurde, no. się, się, wszystko robili, żeby to było esportem W momencie, w którym ludzie zaczęli w to grać w becie i mówią, ej, ta gra jest zdupiona, to nie, my w ogóle nie myśleliśmy o e -sporcie. my żeśmy tak myśleli, żeby to tak bardziej było takie dla fanów. No gówno tam, wszystko robić, żeby to było pod e -sport. To tylko, ani że, nie był tylko, że... e ani to nie była tak. gra dla fanów i dlatego ta gra jest teraz tak. martwa. Dokładnie. Otóż Bo to, ona otóż nie była to. ani tutaj, ani tutaj. My jako fani nie dostaliśmy tego, co chcieliśmy i nie dostali tego fani eSportu no. RTS-owego. Ja po prostu zamiast zrobić coś, na czym się znają, postanowili zrobić coś, na czym można zarobić, tylko że żeby na tym zarobić, trzeba to umieć zrobić dobrze, nie? Esport jasne, przeżywa boom. Ale ile jest dobrych gier esportowych garstka? więc jeszcze jest dużo do zrobienia w tym temacie, jest pole do popisu, no ale jak będą takie popisy jak Ubisoft, no to, to nie. To dziękuję. E, e, dobra, więc, bo e, przede wszystkim Wojtek... E, dobra, nie będę otwierał nowego wątku. E, skończę stary. E, s, e, słuchajcie... E, e, Sorry, Krystian, znowu wszedłeś okay, na temat, okay. z Wojtkiem je, je, jeżeli, tylko żeśmy zjedli, e, no. jeżeli chodzi o ten For Honor, to... E, Dyrektor kreatywny, zwycięzcy For Honor wręczył dyszkę, 10 tysięcy i powiedział, żeby zmienił swój styl rozgrywki. I tyle. W tym nie, to, to, to oni muszą zapobiec, żeby gracze nie mogli tego robić. To jest ich rola jako dewelopera. To jest kurwa żart, przepraszam, ale wydać komuś coś, co jest z dziurami yy, i powiedzieć, żeby tych dziur nie używać, żeby to zrobić szybciej i lepiej? No, no. Wiecie, były no kuźwa, to tak jakby zrobić komuś, nie wiem, powiedzmy, ludzie biegają te run-magedony, tak? I masz trasę przez te wszystkie, błocka, cudawianki i tak dalej. I co, jak ktoś pobiegnie na skróty przez las i przebiegnie przez metę, to kurwa wygrał? Czy oszukiwał? Bo cała reszta zapierdala przez przeszkody. <śmiech> to Wiesz co, ale jest taki przykład w Counter-Strike'u jakiś czas temu, zresztą co jakiś czas się pojawiają, bo były różne exploit'y. I po prostu gracze byli, według, po prostu w regulaminie było, że ich nie wolno używać i koniec. No, były takie na przykład, nie wiem czy pamiętać taki słynny, słynny już, e, bug, gdzie można było latać na gołębiach. Że po prostu gołębie Boże. się wskakiwało na gołębiach. On się wznosił w powietrze, a ty razem z nim. Nie wiem, czy żeście o tym to słyszeli. Jeżeli nie, to polecam filmiki na no YouTube, bo można się spłakać, nie? Ale, ale na przykład po prostu było oficjalnie tak w turniejach, że tego nie używamy. Ktoś tak? gdzieś przez przypadek tego wykaszania... Tego żeś sobie pakę zrzucać z kołębia, kurwa. No, także... także w różnych różnych Suka blia. To głupota, no. No, no ale tak samo i w zawodach Battlefield, gdzie też są przecież różne błędy, a też są zawody i też są pewne ustawki, tak? Słuchajcie, no tego nie ale robimy, Ale słuchaj tak, Wojtek, no są. jak grałam w Halo 3, e, tak półprofesjonalnie, bo już z klanem i brałam udział w zawodach tylko drużynowych, a nie solo, e, to w Halo 3 też było mnóstwo różnych bagów na różnych mapach, i też nie wolno było ich używać. I cała drużyna była dyskwalifikowana, jeżeli jedna osoba użyła tak, danego tak. eksploita. I to masz rzeczy. normalnie w, w regulaminie danych zawodów. A nie, oni zrobili zawody, nie wzięli pod uwagę tego, że mają dziurawą grę. E, typowi jeszcze powiedzieli, że e, kurde powinien grać bez eksploitów. Nie przemyśleli regulaminu, nie przemyśleli w ogóle esportowej strony wydarzenia esportowego. Tego nie zrobili. No bo są Nie przemyśleli, jak ta rozgrywka esportowa powinna wyglądać i jak powinien być do tego dopasowany regulamin. No zgadza się. Już pal o te bugi, no. Dobra, są bugi, trudno, no. No tak, e, dobra, więc e, słuchajcie, to jest to. E, Wojtek, e, Wojtek e, powiedział o docie. E, usłyszałem słowo dota z jego słów. A ja mam dla was ciekawostkę... Z jego ust. Tak, z ust. E, nie wiem, Wojtku, czy słyszałeś o takiej opcji, że w twoją dotkę 2 e, jakiś mistrz świata grał ze sztuczną inteligencją i przegrał. E, jeden versus jeden. I podobno za rok e, będzie jakaś sztuczna inteligencja, która weźmie e, udział w... w, w 5 versus 5, bo, bo, bo tutaj potrzeba niestety więcej czasu, żeby ogarnąć taką inteligencję, żeby, żeby te ruchy gracza bardziej e, przewidzieć. E, więc, e, Wojtku, niedługo będziesz mógł grać sobie z inteligencją offline i będziesz przegrywał, nie? E, tak, jeżeli chodzi o tą inteligencję, tak, widziałem to. Fajnie to w ogóle zrobili, bo to było przy okazji tego tam International'a. Mhm. E, fajnie co zrobili, bardzo fajna oprawa tego była, także polecam sobie to zobaczyć na YouTubie, a co do samej sztucznej inteligencji w, w docie no nie jest to dla mnie nic mm, niezwykłego to znaczy słuchajcie, dlaczego oni to zrobili jeden na jeden, no z prostej przyczyny, bo jeden na jeden jest bardzo łatwo zrobić y, automat, znaczy przepraszam, bo ja to teraz przesadziłem no może nie bardzo łatwo, ale na pewno jest łatwiej zrobić y, automat który wygra jeden na jeden niż a, który, niż pięć na 5. Bo, bo jeden na jeden, jak oni tam na tym midzie po prostu trzaskali kripy i denajowali i tak dalej i, i ktoś po prostu tam w pewnym momencie no komputer zawsze będzie miał lepszy refleks nie no siłą rzeczy on, on, będzie, on nie będzie, używa będzie. refleksu, on po prostu ma zero-jedynkowe jedynkową zasadę działania i koniec a w przypadku kiedy będzie musiało się pięć bohaterów zgrać i użyć kombinacji różnych umiejętności gdzie każdy bohater ma od dwóch do, do sześciu nawet czasami różnych umiejętności, które trzeba odpowiednio w odpowiednim momencie na odpowiednim obszarze, albo bohaterze, albo drzewie na przykład, albo czymkolwiek innym użyć, to już nie będzie takie proste, nie? To już nie będzie takie proste, ale chętnie bym coś takiego zobaczył tak swoją drogą, jakby to wyszło. Mhm. No tak. E, dobra, więc to chciałem powiedzieć i słuchajcie, jeszcze mam jedną wiadomość, ale to już taką ostatnią. <śmiech> Czy wiecie, kto, no. czy, czy wiecie, kto kosztował 222 miliony? No. Wie, wiecie, nie wiecie, wiecie, nie wiecie. Okej, okay, dobra. Wiem, no. Więc muszę po prostu powiedzieć, że mamy na największy transfer w historii. Myślę, że, że przez najbliższe 5-10 lat nie będzie większego chcę powiedzieć, że... że najmarny... się nie zdziwi. A, piłka kopana. E, tak, Kurde. ale, to, ale to, to w ramach ciekawostki, bo to faktycznie wejdzie do Guinnessa i do jakichś tam wie, wielu rzeczy i to tak, będzie... Tak, i do następnej FIFY, no. Nie, nie, nie, nie. I to będzie długo tym... Do następnej FIFY to to na bank tym. wejdzie. Na e... milion procent. A Dobra, słuchajcie, do tego, słuchajcie, okej. Okay. zobowa na tym polega, że on sprzedał markę, nie? I teraz tą markę trzeba popylić dalej. A e... FIFA jest jednym ze sposobów sprzedawania marki. Też, no ale akurat... Kali, powiedziałeś prawdę. Neymar może być, chociaż chyba nie będzie, na pewno nie będzie twarzą FIFA, ani, ani niżym takim. Tak czy siak mamy bardzo rekordowy transfer z, z Barcelony do PSG. Dobra, ale wywołaliście FIFA, więc słuchajcie, mam pewne informacje z, z pierwszej ręki, trzeba było o tym nie mówić, bo w sumie nie chciałem. Otóż niektórzy, niektórzy preorderowcy FIFA mogli dostać na maila zaproszenie do Bety. I mój bardzo dobry znajomy dostał takie zaproszenie do bety. Ja niestety nie, nie dostałem, bo nie wziąłem jeszcze preordera, ale on już ma i mówił jak tam wrażenia. I słuchajcie, z tego, to tylko to, to, co mi powiedział. E, FIFA 18. E, FIFA 18 będzie dużo wolniejsza niż 17, To jest jedna bardzo ważna rzecz. E, będzie ciężej konstruować akcje. Obrońcy będą bardziej agresywni. I najważniejsze podania z trójkątem dla dla tych, co ogarniają temat podania z trójkątem długie kompletnie nie będą działały, więc to jest FIFA, którą lubię i ta nowa część, jeżeli faktycznie taka jest, będzie mi się bardzo podobać i to tyle, jeśli chodzi o FIFA. O FIFA. Wojtku, masz coś z wiadomości? Ciekawego? Coś się znajdzie, może zaczniemy od tej doty, o, którą już, o której troszkę żeśmy już pogadali, bo zakończył się właśnie ostatni International 2017. Mhm z absolutnie rekordową pulą, pulą nagród, ale jeżeli chodzi o sam finał, bo ja sobie śledziłem te rozgrywki, a finał był dużym zaskoczeniem i dużym, znaczy zaskoczeniem, Team Liquid, może tak, Team Liquid wygrał International 2017, ale zrobił to w sposób strasznie karkowny. To znaczy oni tak, najpierw przegrali w pierwszy mecz w, fa w fazie już tej finałowej, więc zostali zrzuceni do dolnej drabinki, gdzie musieli się przeczechlać jeszcze raz przez, przez, przez ileś tam meczy, ale wywalczyli sobie miejsce w finale w finale spotkali się z chińską drużyną Newbie Team Liquid to jest drużyna, która pochodzi z Holandii, taka europejska drużyna bo tam ona jakby jest założona w Holandii, ale tam są chłopaki z różnych, z różnych krajów i powiem wam oglądałem ten finał w finał wygrali 3-0, coś jeszcze nigdy nie, zda nie zdarzyło, żeby do, do jaja wygrać w finale internationala i zrobili to naprawdę w fajnym stylu i powiem wam, że na takim poziomie, na no, jakim ja gram w dota to my często po takich pikach, jakie oni tam wybierali bohaterów, też piszemy na samym początku GG, dziękuję, przegraliśmy. Ale <laughs> tam biorą takie rzeczy i idą i wygrywają, nie? Także czasami to jest takie wow. Ale naprawdę fenomenalne fenomenalny popis umiejętności i fantastycznego zgrania, ale też mega cierpliwości oni tak umiejętnie grali tą właśnie, tą cierpliwością, tym wyczekiwaniem. Wiedzieli dokładnie, kiedy zaatakować, a kiedy tego nie robić. I o ile przez całe to przebijanie się do finału mieli czasami bardzo ciężko, czasami mieli mnóstwo szczęścia, wiadomo, przede wszystkim umiejętności, ale dużo rzeczy było takich, że tam gdzieś jakimś ostatnim, nie wiem, Shurikenem rzuconym przez Banty Huntera, przez przypadek jeszcze po spadnięciu z krzesła głównego zawodnika gdzieś tam nagle <głos> zwycięstwo, nie? I takie były, było kiedyś takie Dramaturgia, ale wiesz tak, co? Takie były. Ja się finał, zastanawiam, czy to nie pięknie, jest też robione nie? troszeczkę specjalnie. Tak, jak się gra o 10 milionów dolarów, to na pewno oni tak się bawią, żeby była dramaturgia. Co? Nie. Jak? Nie, nie Jaka o 10 wiem, milionów. stary, wiesz, to jak każdy inny sport, to nawet w pokera, jak grają, to robią takie rzeczy, że spadają z krzesła. E, nie, w tym przypadku. No i teraz to pytanie, czy to jest. Czy to jest nie, taka nie, ja z tym spadaniem, reakcja, ja to, ja tym spadaniem z krzesłem, jak... ale ja z tego spadaniem z krzesłem to zażartowałem, chciałem za... pokolorować, także chodziło mi ale o to, dla że dla dla mnie to też była przenośnia Wojtku, to czego on by tam nie no robił, to... tak? No to nie, chodzi o to, że po prostu czasami tak się po... to jest trochę tak, jakby nie wiem. Rzut, jest, zamknij na przykład 20 Meksykan, Meksykanów i 20 tam, nie wiem, cyganów i 20 e, kibiców Legii w, w jednym lokalu i wrzuć im tam 100 maczet, nie? No i tam generalnie oni tam rzucają tym wszystkim, się zabija, na końcu otwiera że tam jest taki jeden koleś, który jest taki, jeszcze się trzyma na nogach po prostu i to, to go wyróżnia. I oni właśnie czasami w ten sposób wygrywali, że oni po prostu tam już wszystko fruwało, fruwało wszystko. Jakiś jeden po prostu koleś taki, że naprawdę pod mógł wiatru on by nie żył. Ile razy było takie sytuacji, gdzie jakiś po prostu no, mu muśnięcie jakieś zbyt wczesne, zbyt późne czasami uruchomienie jakiegoś skill'a, ale czasami zbyt wczesne albo zbyt późne kupienie jakiegoś przedmiotu czasem raptem o 5 sekund potrafi wpłynąć na całą grę i oni czasami tak A przepływali wiesz co? I ten. właśnie myślę, że tutaj AI będzie miało przewagę <śmiech> AI będzie miało może przewagę, nie wiem, nie, nie chcę w to wnikać Bo, bo to AI, jest AI może przewidzieć takie rzeczy i jakby ustawić sobie rozgrywkę pod to, bo jest jednak programem gdzie no tutaj ludzki czynnik wchodzi w grę, a przy ludzkim czynniku, jak wiadomo, wchodzi w grę więcej błędów niż, niż tego, co faktycznie chcielibyśmy zobaczyć. No. Nie wszystko człowiekowi wy, wyjdzie się. idealnie, a myślę, że sztucznej inteligencji programowi, który sam umie coś zaprogramować, myślę, że będzie jej o wiele łatwiej wykupić wszystko na czas i wszystko odpalić w odpowiednim momencie. Być może, ale to nie jest FPS. Tutaj nie liczy się celność, ale też liczy się z mnóstwo takich elementów, m, które są obok tego, które będą wpływały na, na skuteczność. No bo mówię, Dota to jest, to jest gra w której się bardzo reaguje. Na przykład samo kupowanie przedmiotów. Kiedy idziesz, powiedzmy, masz... Dlaczego w ogóle? Bo powiedzmy, żebym się tak zastanowić. Jedna mapa, cały czas ta sama pula bohaterów, a ludzie grają w to tysiące godzin, miliony ludzi na świecie i to im się nie nudzi. Właśnie dlatego, że każda gra jest zupełnie inna. Nawet jeżeli weźmiesz piątkę bohaterów tych samych po jednej stronie, piątkę tych samych po tej drugiej stronie i zrobisz tysiąc gier, to każda gra będzie zupełnie inna, bo jest zbyt dużo czynników jeszcze, które wpływają na to, co się będzie działo. Nawet jeżeli oni by wszyscy te same przedmioty kupowali, to nadal każda gra będzie inna. Więc ten czynnik ludzki tutaj paradoksalnie może grać na korzyść, ale nie chcę... Nie może, chcę no właśnie fatten, nie wiem, bo to nie zależy jak, to, jak ta sztuczna inteligencja będzie działała, tak? Ja nie wiem, nie mam pojęcia w jaki sposób ona będzie działać. Więc... No, ale zostawmy to, to czas pokaże. Natomiast jeszcze taką fajną, fajną ciekawostką jest tego, tego <grym> to jest chyba największa sportowa impreza teraz, jeżeli chodzi o pieniądze, bo nie mówię największa w skali tam, nie mówię na przykład o, o nie wiem, tam o, o to o finałach, fina na przykład StarCraft, coś takiego, bo to nie o to chodzi, która jest najlepsza, ale ona jest, do no, najwięcej pieniędzy jest niewątpliwie wpompowana w, w International, to bez względu na to, jaki to jest E-Sport, czy to jest StarCraft, czy to jest, nie wiem, tam League of Legends, Contestach, czy cokolwiek. To wiecie, jaki jest ten, ten, ten największy Nemezis każdego e sportowca, który wygrał tam ileś set tysięcy albo milionów e w finale. Zaraz się dowiemy. Jakieś pomysły? Szampan. Oni wszyscy mają problem z otwarciem szampana autentycznie i. Naprawdę to polecam zobaczyć, jak oni się z tym męczą i nie wiedzą, nie mają bladego pojęcia, co z tym zrobić. Jak to ugryźć w ogóle? Co to chodzi, nie? Słuchajcie, naprawdę, ja płakałem za nami, jak to widziałem i, i polecam, bo to jest piękny widok. Nawet Aha, są filmiki... Czyli ogólnie chrzanić rozgrywkę i to, co tam się działo. Obejrzyj, jak otwierają szampada. Przynajmniej tyle. Próbują. Przynajmniej tyle, tak. Tak, bo to jest zawsze urocze. Po I, a jeszcze, e, Rafał, wiecie, tu to Rafał to e, Z Rafałem zostaniemy na koniec z finału dotki w tym na Komikonie, jak będzie może następny, czy tam ten Good Game Expo, to, to zobaczymy, jak się męczą na żywo. Dopiero będzie fajnie. No, ale mówię wam, tutaj na chyba na największą furę był jeden gracz z graczy w StarCrafta, który, który dobrą minutę się, si minutę się siłował i, i w końcu mu ktoś pomógł go otworzyć, bo on nie miał pojęcia, coś już tam pokazywali No potrząśnij ten podważ to nie wiem, co... Nie dał rady. Nie dał rady chłopak i, i największe owacje miał, jak w końcu mu ten korek wystrzelił. Także to jest, to jest przyurocze oglądać coś takiego, bo, bo to widać, że chłopaki są do czegoś innego stworzeni. To jest po prostu, to jest po prostu czerwony quest dla każdego e sportowca. Jak już jesteśmy też przy docie, to kolejna wieść z, z tej stajni, z że tak powiem, Valve. Ponieważ zapowiedziano artefakt. Artefakt, czyli karciankę opartą o dotę. Co z tego będzie, nie wiadomo, na razie jest tylko zapowiedź. Ma to być oparte w zasadzie o ten sam schemat, czyli mają być jakieś lejny, bohaterowie, umiejętności i creepy, no i co z tego no, będzie. Co, co można zrobić nowego w karciance? No, możesz nowe skiny nałożyć. Nie, no bez przesady. Karcianki Kali, mają Kali, chyba nie, nie, swoje... grasz, nie grasz za dużo w karcianki, no, co? Ch chyba nie, chyba nie, dobra. No. Nie, no A, kurde, już wszystko graje, zostało, zostało jakby zrobione. No, wybiorą jeden konkretny mm -hmm. schemat no, i wokół niego założą sobie skiny i będzie karcianka. Mm -hmm. okay. Nie, bo wiesz co, jak zawsze słyszę, Tak wyglądają mówi, te wszystkie online'owe karcianki. Zrobiono, to ja, to ja nie mówię o karciankach rozdawanych na stole, gdzie zbierasz te talie i pustery i kombinujesz i tak dalej. masz asa, i masz króla, i masz damę, no. Okej, okay, dobra. Nie no, ja mówię o Magicach na przykład, <głos> gdzie faktycznie tam to jest dopiero, oh, Kali, jakby my ludzie myśleli tak jak ty, to dalej wszyscy w wojnę by grali. Dobra, nieważne, zostawmy to. Jest Artifact zapłaciany. No, ja lubię grać w wojnę dalej. i w Macao też lubię. No, Okej. Okay. No, <głos> e, jeżeli Rafał, Boże Rafał, jeżeli Wojtek powiedział e, o kar nowej karciance w tym swoim śmiesznym śmie świecie, to ja powiem, że i wychodzi jeszcze karcianka z Dark Soulsami. znowu. Co? Nie się... słychać nic. Nie słyszysz mnie, Wojtek? Halo Wojtek. No nie, nic nie było słychać teraz. okej, okay, więc, no więc tylko mówię, że wychodzi też karcianka w świecie Dark Souls, ale to akurat mnie wali, ale nie wali mnie planszówka w świecie Fallout, która wyjdzie chyba już pod koniec tego roku i to może być coś ciekawe, to będzie coś na, na zasadzie z tego, co widziałem, to będzie coś na, na zasadzie talizmana, czyli magii miecz, ewentualnie Arkham Horror, po prostu jakaś taka przygodówka w klimatach Falloutowych i to może być fajne, oczywiście będzie tam ten cały system jak on się nazywał, ten z zatrzymaniem czasu? E, st Chyba musisz wyłączyć jednak pobieranie tych pornosów na czas nagrywania okay. Nie updateuj gier. Mm, dobra, okay. twoje, twoje brytyjskie połączenie nie jest w stanie tego ogarnąć. Moje brytyjskie połączenie jest tak beznadziejne, że to szok. E, no jest, fakt jest, jest, jest strasznie jest. pod tym względem, sorry. Jest tak słabo, jak ja zobaczyłam te internety to mówię, boże... No Boże, to my takie rzeczy mieliśmy jako testowe pierwsze stałe łącza w Warszawie I e, tak to wytniesz Niestety tak jest e, Mówiłem, że wychodzi planszówka z falautem, falautowa planszówka Pod koniec tego roku No, no ja też która Też wy... czekam, mam nadzieję, że mi Mikołaj przyniesie e, Tak, ona będzie w USA najpierw A czy będą ją polszyć, to nie wiem Dobra, e, Mniejszo to, czy masz jeszcze coś Wojtku? wiecie co, no coś by się znalazło, na przykład to są takie trochę ze świata sezonu górkowego odniosy, ale, ale są. Mhm. Na przykład No Man's Sky. Bardzo niesławna mhm. gra. Dorobi się multiplayera. Jej, ale on będzie polegał tylko na tym, że będziesz widział innego gracza. Uuu. Także na razie to szału nie ma. Yy, tam interakcji. Jaki multiplayer. Normalnie wow. yy, Także nie ma tam jakiegoś szału, no ale powiedzmy, że się przypomniało, motel. że mieli taką grę i tam coś jeszcze chcą z tym zrobić. Znaczy dla mnie to jest po prostu porażka. Ja Nie wiem, czy ktoś jeszcze w to gra, ale jeżeli ktoś w to gra, to naprawdę jakiś ma masochista Ej, no bo można. właśnie chciałem no to ostatnio odpalić Wojtek, chciałem to ja autentycznie znam odpalić znam człowieka spalić. Uwaga, bo to jest ciekawostka Znam człowieka, e, który uważa, że No Man's Sky jest fantastyczną grą Zagrywa się w nią jak wariat Dla niego to było goty w ogóle jak wyszło I on tej grze wybaczył wszystko jest znasz dużo dziwnych ludzi. Ale wiesz, no. No to mówię, że wiadomo, są tacy no jedni lubią zapach pomarańczy, a drugą jak i nogi śmierć. Nie, nie, nie, nie, <laughs> no Mogłeś zapach pomarańczy, albo nie wiem, z zapach banana już by był trochę, le trochę lepszy. A ty musiałeś, yy, dałeś skrajność, skrajność. No dobra, yy, mniej się no o to. No bo akurat No Sky to jest jak ci nogi Nie, ja nie, akurat tak, No Man's Sky można polubić taką A Graj chopie, ile chcesz, graj Ja myślę, że ludzie, nie którzy nie mieli, nie mieli jednak żadnych oczekiwań, kupili sobie grę i w nią grali, nie mieszając się w ogóle w to, co się tam wydarzyło mogli mieć z tego frajdę. Z takiego właśnie spokojnego zwiedzania, poznawania sobie kosmitów, naprawiania sobie statku, coś tam. Okej, okay, spoko. Tutaj chodziło o to, że to w ogóle nie dorosło do tego, co było obiecane, że będzie. Już nie mówiąc o hypie. Ja mówię o podstawowych rzeczach, które miały być, a ich nie ma i, i nie było i prawdopodobnie nie będzie. Tutaj ludzie byli zawiedzeni i tutaj był największy problem. Rozumiem. No, no, Takich ludzi na świecie było około totalnie bez... Tak, ja to rozumiem Ale 000. to z drugiej strony medalu Masz tych, którzy kupili Wszystko tej grze wybaczyli i bardzo im się podoba I dalej grają Ja już graczy nie oceniam dla mnie Nauczyłam to, się tego że dla, to... dla, mnie, dla, dla mnie to jest boże to Ale dla my nie oceniamy prostu... graczy, no. tylko grę A gra jest po prostu chujowa I koniec no Dobre, nie, nie, się nie się jest aż tak chujowa Bez przesady Ja tylko mówię, chujowy, że będą ludzie, którzy się z tym nie zgodzą No jest i sobie wiem, powiedzą, ja ci nieprawda. coś powiem. Jeżeli, jeżeli miałbym do wyboru Minecrafta albo No ja mm -hmm. grałbym sobie w No Sky, Bo dla mnie to jest to samo A w, w No, no, no Kaju przynajmniej wygląda. ładnie wygląda no. no jak ja bym miał do wyboru Na przykład grać, nie wiem, tam W Sapera albo może jednak W Homefronta Który też jest <śmiech> według mnie uskaszaniony, To wybrałbym pewnie Homefronta <śmiech> Ale to nie o to chodzi będzie no o to że no. po prostu gra, no ale ja co ja mam wam udowadniać, że ta gra jest słaba? No jasne, że nie. na świecie znajdzie się te 1800. Nie, no które jest. No jest świetna. No i nie jestem co miała być, Bardzo no. fajnie. No i niech sobie Ale grają nie jestem co zapowiedzieli, to no fakt, no nie, jest, no. nie jest, słuchajcie nie jest. Na... Tylko że oni, oni po zapowiedziach, jeżeli ta gra faktycznie by ujrzała światło dzienne i to, to czym ta gra miała być, to jest 10 na 10, jeżeli to by było. Ale tego nie ma. W związku z tym no jest nie nawet 8, bo tam dużo rzeczy nie ma, które miało być, więc moim zdaniem jest takie 6. Ale no ale to dokładnie no. tak samo możemy porozmawiać o For Honor. Czy For Honor to jest fajna gra? No tak, jest fajna. To jest zajęta. Jest zajęta. Ty masz problem z tymi serwerami, to by mi akurat nie przeszkadzało, ale, ale być może na tym nie. Jak naj... ci może nie przeszkadzać serwerami w grze online? Ale nie, nie. W, wiesz, o co mi chodzi, Wojtek, bo ty chcesz grać sobie z, ze mną, a ja z tobą nie chcę grać, znaczy mi to nie przeszkadza, jak z tobą nie będę grał, i dla mnie gra ja nie będzie gorsza, bo z tobą nie zagram, grać. tak? Ja mogę zagrać sobie z, ja nie chcę, z randomem. Nie chcę z okay. ale chyba nie masz takiego parcia, żeby z tobą zagrać. Ale wiesz, o co mi ale, chodzi, okay. bo, bo to był twój przykład, tak? Że nie możesz zagrać z kumplem, tak? A ja mam wywalony na to, bo nie gram z kumplem, Ale tylko gram z randomami. Dobrze, z kumplem no. jak z kumplem, a ile ludzi w ogóle nie może w to zagrać? No, akurat o czymś... Ma ikonkę i jest dupa. No i nie mogą się połączyć. Nie mogą znaleźć gry. To w ogóle. niech sobie zmienią internet. No tak, i to, to już jest to słabe, niech... no. Miałem Aha, post... niech sobie zmienią internet. No, kurwa, rada po byku. No, no, no, no, no, no. no. Hey, sobie śmieszne, internet, Krystian. No właśnie. To nie jest śmieszne, dobra? To nie jest śmieszne. No jest, właśnie jest. Wiesz co? Przypomniałby się Rafała obrazek ten z rowerem i. A i tak, i sprychę. no dobra, okej. Okay. Po raz kolejny, Krystian, e, po okay. prostu. Hmm. Ale ja akurat nie będę narzekał. Nawet gdybym miał czerwoną kreskę, bym nie narzekał, że to wina twórców, tylko bym no, sobie No po prostu stwierdził. by sobie pograł bo tam i byłoby fajnie, rozumiem. E, Okej. Okay. Dobra. E, wo, Wojtku, czy jeszcze coś tam masz? Tak. Jedna ostatnia rzecz, bo już nie będę... Bo, bo no to się mów, o mów, mów o jedną ostatnią rzecz. Mów jedną ostatnią rzecz. Dobra, no. a wiesz co, żeby ci nazwy zrobić? to jeszcze coś na siłę wyszukam, ale Aztro, póki co... E, Moons of Madness. Mówi to państwu coś? E, jeszcze raz? Co takiego? Moons of Madness. Moons of Madness. Nie. E, to powiem wam, że to jest bardzo ciekawie zapowiadająca się gierka, e, która ostatnio została tutaj, jakby pierwszy zwiastun gry został, został pokazane. Ona jest dotowana dopiero na, na pierwszy kwartał, gdzieś tam na końcówę 2018 roku, więc jeszcze trochę poczekamy, żeby też więcej informacji na temat mieć. Też pewnie jeszcze troszkę poczekamy, ale zapowiada się bardzo fajna, bardzo bardzo klimatyczna i dość ponura gra w klimatach, które mnie przerażają, bo jak kiedyś chyba wam wspominałem, generalnie nie, nie ruszają mnie tam horrory ani takie rzeczy, chyba, że się dzieją w kosmosie. A tu siedziałem w kosmosie, więc podejrzewam, że, że będę miał trochę strachu przy, przy tej grze i podejrzewam, że będzie to gra, na którą będę na pewno chętnie polował i, i którą będę chciał ograć. Polecam, Chyba, ty, co ty miałeś fajnie. 5 lat, jak oglądałeś Obcego, że tak się boisz rzeczy w kosmosie? E, nie, Obcego się nie boję akurat. Wiesz co, nie wiem, co takiego... Nie, ciekawa było, jestem, tym, skąd ci się to wzięło akurat, że, że ten specyficzny e, rodzaj... Wiem. Nie wiem, klaustrofobicznej ale... agorafobii. Tak, tak, tak, tak dokładnie. Wiesz co? Nie Takie wiem, pomieszanie kiedy... jednego z drugim, nie? Wiem, kiedy mi się to włączyło. Włączyło mi się to w momencie, kiedy grałem w... zacząłem grać w... Pokemony. E... W co? Pokemony. Nie, nie, w Dead Space W Space'a. Dead Space był grą, która na mnie bardzo mocno działała i ja mówię, ja tam grałem w różne horrory i zawsze tak mnie dziwiło, że tak się tam boją takich głupot. Uh -huh. I, ale jak grałem w Dead Space autentycznie się pałem, nie? Tam gdzieś, nie wiem, było jakieś takie pomieszczenie, wszystko mrugało gdzieś tam, tylko słyszałem jakieś cholera wiec, co, nie to szczur, nie to dziecko. I kurde, ja nie chciałem tam iść do tego pomieszczenia. Nie? I no bo, wam, nie, miał... chcę. No nie, bo... Stąd, nie chcę. No dokładnie. to nie chcę. Dokładnie. Żadne tam, wiesz, Gaszony świetle nic, nie? Nic takich rzeczy. Żadne takie zabawy nieładne, nie? I więc, i to też nie jest tak, że w skoroż, bo na przykład obcy, to tam mnie tam nie, też nie, jakoś niespecjalnie jakieś takie inne rzeczy. Po prostu to jest taki specyficzny gatunek e, strachu, rodzaj strachu, który do mnie działa i to jest taki strach że rzeczywiście jesteś sam gdzieś w jakimś kosmosie, albo na jakiejś stacji, albo coś takiego. Słychać każdy Twój krok, który się odbija echem w zasadzie po, w kilometrach korytarzy i, i ty się kurde odwrócisz, a, a ten gnój, co chcecie zabić, cię słyszał na drugim końcu tego, tego statku czy tej bazy. I to jest dla mnie takie mega creepy as fuck, nie? I, no, i coś takiego <śmiech> jestem, tak. <śmiech> że, że, że, że mnie to przeraża, nie? <śmiech> koniec znam, także tyle. Tyle w temacie. Ja jestem w stanie Ciebie zrozumieć pod tym względem. Mhm. Mnie no, na przykład także, mało także... horrorów faktycznie straszy, a te, przy których naprawdę mam ciary i mnie potrafi wyrzucić z fotela, czy przy... naprawdę przestraszyć, to też jest właśnie w takich bardziej kosmicznych ustawieniach. Mhm. To fakt. Albo kiedy nie jestem w stanie ogarnąć w ogóle co się dzieje. Jakby historia jest taka, ale to zaraz do tego rodzaju właśnie rzeczy dotrzemy zresztą, bo dzisiaj mamy temat główny który i tak muszę się streścić dzięki wam. E, mam radę, właśnie ochrony. Spokojnie, spokojnie dasz radę. E, w takim razie więcej newsów nie pamiętam, za wszystkie żałuję. Okay. Już nie za, żałuj, za, bo to za, dobre newsy były. Wa, warte były tego. Za Twoje dużo pamiętasz naprawdę. i tak. E, dobra, słuchajcie, więc przechodzimy do kolejnej rzeczy Wojtka e, Wojtko, ulubiony dział, czyli sprzedaż. Słuchajcie, a ja wiem, czemu Wojtek, ty nie lubisz tego działu, bo tu prawie to nie masz ża żadnych gier na PC -ta. No Dlatego tak jesteś kurzony zawsze, że to są konsole. Ty ja, ja tego mówię, że jest głupi, bo jest w ogóle niereprezentatywny. Nie, nie, nie no, oczywiście, dobra. Okay. Więc słuchajcie, w ostatnim tygodniu najlepiej sprzedawało się. Pierwsze miejsce ma Crash, Bandicoot, Insane Trilogy, drugi jest Fallout 4, trzecie jest GTA 5 Eee, czwarte miejsce ma Dishonored 2, piąty jest Doom szósty to Splatoon 2 siódme miejsce ma Mario Kart 8 Deluxe eee, kolejne miejsce, ósme Rainbow Six Siege, przedostatnia jest Forza Horizon 3 i ostatni jest Battlefield 1 i teraz tak. Eee, w naszej sprzedaży. O kurde. Nie, kurde. W naszej sprzedaży nie ma FIFY. Eee, to dobrze, to dobrze, starczysz tej FIFY. Eee, pierwszym... Ale Dum wrócił z paczem 666. Tak, Kurwa, widziałem. Się, tak, tak, Przepraszam, tak. że mnie dosi, ale to jest tak super rzecz, naprawdę. I warta tych grubych gigabajtów ściągania. Kurwo, jakie to jest dobre. Eee... Teraz faktycznie wróciła mi faza na Duma. Przez to. I nie dziwię się, że ta gra z, tak się zaczęła sprzedawać znowu i wróciła do czołówki, bo jest fantastyczna i ten patch naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy wdziósł. Mhm. Czapka z głowy, no naprawdę. Ja ten, Salutuję ja. Ja ostatnio tu. zastanawiałem się, czemu Fallout 4 jest tak wysoko, e, pomimo tego, że ta gra trochę ma. A już wiem czemu, ponieważ wyszła e, ta edycja, w której jest wszystko, wszystkie dodatki. To jest jakiś tam... Tak, GOTI. E, jakieś jakieś goty, tak. I, I dlatego z pewnością on, on jest tak wysoko na tej liście. E, no, no i oczywiście GTA 5. E, GTA 5 jest świetne, więc GTA 5 dalej będzie w czołówce i no dalej... To przecież się... już nawet dla samego online'a się sprzedaje. To już nie no bo to, to, to, się, to, to się tylko sprzedaje dla online'a, które tym bardziej, że cały czas jeszcze robią i, i to wszystko jest... No. Ale to teraz się tam fallout Dobra, pojawił giera. na tej sprzedaży? Tak, nie wiesz co właśnie to... nie właśnie. Właśnie ten fallout jest kolejny tydzień z rzędu i właśnie nie wiedziałem czemu. I właśnie tak sobie pomyślałem o tym, że właśnie te goty wyszły i dlatego on, on tu powrócił na tą listę. Ale ta edycja goty z tymi dodatkami wszystkimi już się pojawiła, bo myślałem, że ją zapowiedzieli dopiero. O, o, ale bym dał w topę. Oni zapowiedzieli tak. edycję GOTY i ja się zdziwiłem właśnie, dlaczego się pojawiła już teraz sprzedaż powiększona, skoro GOTY ma dopiero wyjść, no bo to trochę niezrozumiałe, nie? Znaczy w ogóle się zastanawiam skąd Fallout edycja Goty, bo to nigdy Goty nie było, no no, ale to okay. wyszło... Jak to Fallouta Goty nie było? Wsz... stoją mnie na półce i New Vegas i jedynka, dwójka, trójka. Ale ja mówię, mu... no to Goty kurwa samemu se można wydać, czy trzeba najpierw zdobyć jakiś tytuł? No mówię, że to nigdy nie była gra Goty. Macie rację. Eee, dobra, więc... Znaczy tak, to nie była gra Goty, ale oni nadal to nazwą, nie wiem, edycją roku, bo to będzie najlepsza edycja danego roku tej gry, bo wyszła z dodatkami. Wiesz jak to jest z Bethesdą, no... <śmiech> E, więc no Ra Rafale, jednak. Wiesz, to nie ma nic wspólnego z tym, że gra jest najlepsza. To jest po prostu e, najlepsze wydanie tej gry w tym roku. Na pewno, proszę, pyk. To już tak się to tłumaczy. Więc... Słabe, strasznie, ale no tak jest. Moi drodzy, okej. Okay. Słuchajcie, e, faktycznie Rafał ma szacę, więc e, gra wychodzi, w, e, goty wychodzi 26 września, więc e, jednak dalej nie wiem, czemu to się tak e, sprzedaje w takim razie i jeszcze goty nie wyszło. Będzie za miesiąc. E, dobra, więc... A darmowego no. weekendu ja wiem, jakiegoś nie było? po prostu, wiesz. Jesz jeszcze raz? Nie nie, nie, nie, nie, Z tym wiecie, no teraz jeszcze Cytanie. weszła na przykład opcja tego wypożyczania gier na Xboxie i zastanawiam się, czy to się też liczy do sprzedaży, że ktoś sobie ściągnął z, tej, z tego darmowego triala 14-dniowego tą grę, pograł sobie w nią i czy to też się będzie liczyło jako kupiona gra, bo została ściągnięta na danego Xboxa na przykład. Może tak być, dobra, więc to tylko w ramach ciekawostki, słuchajcie, jedziemy, jedziemy będzie strasznie, Kali, Outlast, 1-2, zacznij jak chcesz, rozwalaj to jak chcesz, ja będę na pewno odpowiadał o jedynce, bo trochę pograłem tak, grałeś i jak wrażenia powiedzmy, czy znaczy to... pierwszy powiedz mi jak twoje wrażenia, znaczy... bo jak ja się rozpędzę to już, to już dupa no. znaczy to przede wszystkim jak grałem w pierwszego Outlast'a to to był dla mnie e, pierwsza styczność z taką mechaniką w której faktycznie ty nie walczysz, tylko ty się kryjesz, ty się chowasz, ty gdzieś tam uciekasz, ty po prostu mhm. e, jak się zbliżysz to umierasz więc, chociaż, chociaż w Slendera grałem i w Slenderze było właśnie też dosyć podobnie, że też trzeba było spieprzać. Ale, ale tutaj, tutaj jednak to było, Atlas jest bardziej rozbudowaną grą i tak dalej, więc, więc to było pierwsze co, no, no, no, i, no i, tak do połowy gry, gry jeszcze to potrafiłem cierpić i, i bawiłem się w to, głównie robiłem to pod kątem platyny, ale, ale nie dałem rady, bo tam był jeden beznadziejny trofeum że trzeba chyba ją było przejść chyba w 3 czy 4 godziny i coś tam nie ginąc albo na trzech sejwach, albo coś tam. Wie, wiem, że to było strasznie posrane i olałem to. Ale gdzieś tam w powie się odbiłem, ale odbiłem się po prostu, bo tam mechanika jednak nie jest mi jakoś tam. No, nie lubię czegoś takiego, jak mam to grać te nie horory. Nie uczysz w tej grze niczego nowego, tak naprawdę. I to jest pierwsza rzecz, właśnie zarzut. I niestety muszę zacząć od negatywu obu tych gier. Okay. Ja no. w tych grach, jako gracz, nie rozwinęłam żadnego swojego skilla. <laughs> bo ich nie ma. Bo ich nie ma, bo, nie bo mi ta gra cały czas nie mówi, się. naciśnij ten guzik, naciśnij ten guzik, zrób to, zrób to, podejdź tu, zrób to, zrób to, zrób tamto, zrób siamto. Prowadzi mnie przez wszystko jak absolutnego tempaka i tak naprawdę nie mam do końca możliwości e, faktycznie bawienia się w tej grze, bo ja tylko wykonuję guziczki, ja mam interaktywny film... W, w którym naciskam sobie guziczki i jak nacisnę guziczek to się odpala kolejna jakaś tam sekwencja takie miałam wrażenie, jeżeli chodzi o mechanikę samą tego też miałeś coś takiego? Eee, mechanika jest prosta Czy jak budowa CETA ja? tak, tak, tak, tak, tak, jest, jest, jest ale, ale, ale ale, i, i, dokładnie, no, dobra, ale no. ale cała horrorowa sztampa i otoczka tego jest. tak nadrabia za to gówno jest w porządku, tak <laughs> No. jest naprawdę super i powiem wam jak to było z moim Outlastem dostałam Outlasta tutaj do podcastu, do recenzji zagrałam sobie, dwójkę dostałam tak, żeby no, nie było no. zagrałam sobie kawałek tego i patrzę w moją bibliotekę, a tu uuu przecież był Outlast 1 na Games with Gold na Xboxa mówię kurka, to nie, to ja sobie zagram od początku tą historię, zobaczę o co tutaj kaman w ogóle, bo to jest niby kontynuacja serii Także trzeba od początku, jak jest możliwość. To nie są długie gry, nie? Zrobiłam sobie trochę researchu, mówię, to nie są długie gry, nie będę robić 100%, chcę po prostu to przejść i zobaczyć, jak, jak to wygląda, nie? No i siadam do tej jedynki i tak sobie myślę, no azyl, dobra, to będzie taka i taka historia. Przychodzę tą historię, no faktycznie historia jest dokładnie taka, jak myślałam. Czyli gra była bardzo przewidywalna pod względem fabularnym, prowadziła mnie za rączkę, ale sposób wykonania tego był tak fantastycznie e, wpięty w to wszystko. I muzyka, i te wszystkie efekty dźwiękowe, udźwiękowienie gry, no mega. I nagle się okazuje, że faktycznie siedzę w horrorze i nie zauważyłam, kiedy kontroler mi się wyślizguje z ręki, bo mi się łapska pocą. Mhm. bo jest tak napięta atmosfera w grze znaczy, bo... i to jest faktycznie coś fantastycznego co tam zrobili, klimat tego jeżeli ktoś lubi horror to pewnie to bardzo pasuje, szczególnie dla fanów e, horrorów e, z ujęciami z pierwszej osoby, tak jak na przykład był Rek czy Cloverfield, tego typu rzeczy e, gdzie tam widzimy oczami bohatera co się dzieje w tych horrorach, no i tutaj mamy właśnie bardzo podobną rzecz jeżeli chodzi o odczucia. I, I tutaj czapka z głowy w ogóle dla dewelopera, który zrobił świetną robotę przy tym i faktycznie jest przemyślana ta fabuła. Ona jest prosta i przewidywalna, ale ona jest bardzo fajnie zrobiona. Także Red Barrels tutaj dali czadu bardzo i popuścili też wodze fantazji, te demony, które tam biegają, rzeczy, które się dzieją. No faktycznie można sobie coś takiego wyobrazić, że ktoś zamknięty w psychiatryku może dostać schizów i zacząć widzieć te rzeczy i nie wiemy, czy to jest naprawdę coś wylazło z piekieł, gdzieś tam z odmentów, czy to są jakieś eksperymenty, czy to jest tylko wyobraźnia tego bohatera, którym gramy. A gramy sobie takim dziennikarzem, który poszedł się dowiedzieć, co się dzieje w małym. Massive w Colorado, w, w Azylu właśnie. No i taka jest sobie historyjka. Ona jest niby taka prosta, ale kurde, nie jestem w stanie klimatu opisać tego. W ogóle, bo to trzeba odczuć. I jedyne, co mogę tutaj zarzucić, to fakt, że można było zrobić kobiecą postać i laski też miałyby super, super doświadczenie, i wtedy prawdopodobnie zesrałabym się w gacie ze strachu w paru momentach. Szczególnie Nie powiedzieć, że. Bo jednak imersja mi padła, bo na ostatniej kacji nie miałam chłopa. No to było tak proste do zrobienia. To podmienić model, po prostu. Kali, powiedz mi, jak się zachowuje ta część w stosunku do dwójki. No więc tak, to gdzie jedynka była mega przewidywalna i myślimy, że wiemy wszystko i tak dalej, tak tutaj to była strefa komfortu tej gry. Jeżeli nie zna się horrorów i pierwszy raz dostanie się od od pierwszego do ręki, to faktycznie można zrobić w portki i można się wystraszyć i mnóstwo tam jest tej klaustrofobii, jakichś dziwnych rzeczy, przemyśleń, dowiadujemy się całej historii z notatek tylko i wyłącznie, więc nikt nawet do nas za specjalnie nie mówi, my sobie wyobrażamy to wszystko, więc ta imersja tego no, jest mega, tak? I do tego mamy przewidywalną fabułę w miarę, gdzie mamy tą strefę komfortu, że wiemy, co się wydarzy i w którym kierunku ta gra pójdzie. Więc wiemy, czego mamy się bać. Mhm. W dwójce tego nie ma. Strefa komfortu totalnie została zabrana graczowi yy, i po prostu robi takiego tripa z głowy, że człowiek się zastanawia, czy sam wariuje, czy jest na ciężkich narkotykach, czy będzie musiał być na ciężkich narkotykach, jak przejdzie tę grę taka jest różnica między nimi a y, po, powiedz mi Kali Ta, tam, ciebie, no. tam ciebie wrzucają gdzieś w ogóle w miasteczko jakieś przejęte przez kult z tego kultu są jacyś wygnani ludzie, którzy też wcale nie są przyjaźni e, w ogóle rozbijasz się tam helikopterem ze swoją, nie wiem, partnerką, żoną kimś i szukasz jej tam, jak ją znajdujesz to ona jest w zaawansowanej ciąży hmm. wiesz, w ogóle jakieś takie dziwne bardzo rzeczy się dzieją ten kult ciebie, ciebie tam gania, oni ją w ogóle zabierają od ciebie, ona nie chce do ciebie wrócić, ale ty z uporem maniaka szukasz tej kobitki, więc, więc wiesz, no ta historia cała robi się naprawdę dziwna, przynajmniej, tak. To jest chyba żona jego. W każdym razie, tak, na pewno żona, już sprawdziłam sobie. W każdym razie, co się okazuje później? Ona się okazuje matką antychrysta, zdaniem tego kultu, i przywódca tego kultu postanawia, że, e, że trzeba ją zabić, tak, no wiadomo. No i ona tam ucieka, potem e, potem gu, gubię się po prostu fabularnie, bo tam jest ileś przeróżnych wątków, jakichś takich pomniejszych. Nagle ci wyskakują kolesie z, le, z lasu jacyś, e, okazuje się, że są wygnani z tego kultu. Oni też uważają, że należy zabić i ciebie, i twoją żonę. Ona zaraz będzie rodzić w ogóle, nie wiadomo jak, wiesz. Siedzę się, zastanawiam cały czas, grając w to, zastanawiam się, jak ona jest w tej ciąży w ogóle zaawansowanej, nigdy to nie jest wytłumaczone, nie mamy pojęcia w międzyczasie bohater ma jakieś przebłyski o jakieś dziewczynce w szkole, coś, w ogóle nie wiadomo o co chodzi, znajdujemy się nagle w lesie i nasza żona rodzi dziecko i my tego dziecka bronimy ona, ona w ogóle ginie, ta żona i tak, ale o co chodzi i właśnie cała gra jest taka o co kurwa chodzi, nie rozumiem tej gry Wizualnie dalej mega i mega klimat dziwaczny i tak dalej, ale fabuła w ogóle nie trzymała się dla mnie kupy i ta strefa komfortu jakaś tam została mi zabrana i w połowie gry miałam ochotę już nie kontynuować mhm. i gdyby nie fakt, że obiecałam, że ją przejdę, to nie przeszłabym jej pewnie do końca, gdyby to była moja gra mówiąc całkiem szczerze. Bo za duży headtrip mi zrobili, za bardzo mi wjechali na banie. To już nie było fajne doświadczenie. Ja nie czułam się już jak w grze. Ja się czułam, jakby ktoś mi prał mózg. Eee, Dosłownie. Pamiętam, że do jedynki, do Outlast'a jedynki wyszedł dodatek dosyć taki hardkorowy. I, znaczy, nie grałam w to. E, Wiem, wiem, wiem. Tylko mówię w ramach ciekawostki i wiem, że tam... E, tam było dosyć hardkorowo, ale tam w sensie, że tam dużo goru było. Nie, nie, nie tyle Tak, streszenia. ale ogólnie w tych grach jest dużo goru. Masz dywa, te demony, które rozrywają ludzi na strzępy. Masz jakieś chore wizje krwawe. Wiesz, cały czas te elementy takie typowe horroru się przewijają i są fajnie wplecione w to. W całą tą graficzną i dźwiękową oprawę. I to działa w obu grach. Co nie działa w dwójce jest to, że ta fabuła już jest zbyt pokręcona i ona niczego nie wyjaśnia i człowiek faktycznie siedzi i gra ileś godzin w tę grę, po czym ją odkłada i mówi, kurwa jak ja się cieszę, że nie muszę więcej w to grać i nie interesuje mnie żadne znajdki nic mnie nie przekona do tego, żeby do tej gry wrócić bo mi wyprała mózg i ja do tej pory nie wiem co się stało w tej fabule i czy mój bohater zginął, czy nie i nie wiem, czy to wszystko była jakaś jego wizja, czy to była wizja umierającego człowieka, który po prostu wewnętrznie przeżył jakiś czyście czy coś. Nie mam pojęcia, jak zinterpretować tę fabułę z punktu widzenia tej postaci. Nie wiem. Zagubiło mnie to totalnie. Mind ale mind grafa fact. i dźwięki, wow. No mindfuck, taki typowy mindfuck, wiesz, no tutaj już pojechali po bandzie bardzo. I, i no nie dla każdego to jest gra, no. Kali, ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo <coughs> zobacz, jak, jak wychodzi sobie taki Resident 6, a później wychodzi Resident no. 7, to mamy dosyć dużą, e, dużą różnicę w ogóle w grze, mamy inną mechanikę, dużo rzeczy się zmienia. I teraz moje pytanie jest tutaj do Outlast'a w stosunku jedynka i dwójka. Czy dwójka mogłaby być po prostu dodatkiem do jedynki? Jako Nie. Nie. Nie. Nie. Okay. Nie mogłaby, bo jest to zupełnie oddzielna historia, masz oddzielnego bohatera z oddzielnym mm -hmm. okay. no, swoim storyline'em, masz, masz zupełnie inny rodzaj horroru tutaj wprowadzony jednak. Tu jest bardzo dużo Lovecrafta i to widzę i tutaj właśnie też ogromna czapka z głowy. Tak jak Lovecraft jest męczący i siedzimy, czytamy te opowiadania i dostajemy kociokwiku po prostu w pewnym momencie i już dalej się nie da tego czytać i trzeba się zmusić, żeby to doczytać do końca, to samo mamy z tą grą. Ja się cieszę, że ja ją przeszłam. Ja do niej pewnie nie wrócę, bo to wystarczy mi takiego prania mózgu. Ale tak jak się czyta Lovecrafta i ma się wrażenie, że się z bohaterem traci rozum, tak tutaj jest bardzo podobnie to zrobione. Scenerie są bardzo fajnie zrobione. Widać, że też e, graficy tutaj się bardzo inspirowali opisami Lovecrafta, danych tam e, właśnie bagien, czy, czy miasteczek przejętych przez kulty i tak dalej. To jest wszystko bardzo, bardzo Lovecraftiańskie. I powiem wam tak, gdyby na samym końcu, chociaż gdzieś w tle pojawił się Ktulu, totalnie by to wszystko się złożyło w jedną całość. Brakuje. To jest tak, jakby brakowało jednego centralnego puzla e, gdzieś, gdzie widzimy główną postać. To ja mam takie wrażenie z tą grą, że tam jest coś tak bardzo niedopowiedziane, że sama mogę sobie dopowiedzieć, co by to było i wtedy dla mnie miałoby to więcej sensu i jest łatwiejsze dla mnie do przetrawienia. Mm. Mm. Czyli... ogólnie bardzo sroga gra yy, czy, czy, czyli Kali czy, czy możesz nie wiem polecić komuś kto po prostu lubi horrory i myśli sobie o Outlastie ja to mogę polecić każdemu kto lubi dziwaczne historie i komu nie przeszkadza drewniany gameplay i yy, kto, cho kto choć trochę widzi yy, piękno i humor w makabrze to mogę polecić obydwie gry ale dla takich słabszych psychicznie, którzy lubią bardzo logiczne gry, nie. Bo ta gra nie ma sensu bardzo często. Ma takie dziury niedopowiedzenia, że to się nie trzyma kupy, ale to się nie trzyma kupy specjalnie. Więc nie ma sensu samego siebie przez coś takiego przeciągać, jeżeli nie lubi się tego właśnie nie, domniemanego jakiegoś tam niedopowiedzonego, ogromnego kawałka. To jest takie wrażenie, jakbyśmy patrzyli na jakąś historię przez dziurkę od klucza, jak ona się przewija. A w międzyczasie nasze drzwi jadą i się przesuwają w miejscu i w czasie. Mm. No popie popierdolone gry, no co no, mogę wie, wie, wie, powiedzieć. Wie. Jak ktoś lubi popierdolone gry, to bardzo proszę. Hajda panie. Mhm. Szatan na pełnej kurwie, naprawdę. O, właśnie wykorzystałam swój limit przekleństw na dzisiaj. Wtedy mogę zakończyć liczysz, moją liczysz. recensję gier. E, dobra, słuchajcie, więc jak, tak. jak słyszycie, e, Outlast jest grą, którą, którą Kali w sumie poleci, ale nie dla wszystkich. Słuchajcie, e, to teraz powiem, tak. to teraz no. powiem ja. E, Mamy bardzo dużo gier, w związku z tym powiem, powiem, powiem w sumie o grze, w której grałem dosyć niedawno, którą sobie przeszedłem. I która jest na wiara. Dawno nie mówiłem o niczym na wiara. No, no. powiedz, że rezydenta w końcu jak Nie, nie, robić nie, horary. nie. Wszystko masz, no. w, wszystko masz w, rozpisce, więc ja nic nie nie, nie, nie spoileruję. Wybieram sobie pier pierwszą, lepszą grę i sobie o niej mówię, więc słuchajcie, powiem teraz o grze, która nazywa się Tezeus, Te Tezeus, Tezeusz. Okej. Okay. Więc jakbyście znali mi tą historię. Mi tu o, o Tezeuszu, to byście mi więcej wiedzieli o co chodzi. E, tak czy siak, e, jesteśmy sobie tym e, Tezeuszem, i postanawiamy zabić Minotaura. I oczywiście Ariadna i ta jej nić trochę nam w tym pomaga. W sumie to a, a, duch a, Ariadny nam pomaga i nam fajnie się odzywa, że co mamy robić, ale czym jest gra? Słuchajcie, ta gra weszła sobie na wiara parę tygodni temu i bardzo na nią liczyłem. W ogóle. Gra wyglądająca troszeczkę jak God of War i w ogóle stylistyką God of Wara, to jeszcze wychodzi na wiara, to po prostu byłem zajebiście ucieszony, że może w końcu. No tak, ja sobie... To sobie wyobrażam, jak się obśliniłeś w ogóle. Nie, jak no, nie no w ogóle, w ogóle, w ogóle będzie nie. Będzie no, no Kot, kozak. No, dla, no tak, no, dla, dla, dla mnie super sprawa, no, no właśnie. Więc y, oczywiście ją sobie odpaliłem i słuchajcie, e, grę sobie m, e, przede wszystkim, co się w niej robi. E, jesteśmy właśnie sobie tym tezeuszem i sobie chodzimy po plansze mniej więcej tak, jakbyśmy sobie chodzili Kratosem z tym, że kamera jest umiejscowiona zawsze w jakimś punkcie więc trochę to wygląda jak ja zawsze lubię przyporządkować to do starego Alien Dark, że mamy gdzieś, wchodzimy do jednego pomieszczenia mamy kamerę powiedzmy w prawym górnym rogu i ona sobie tam wisi i do innego pomieszczenia wchodzimy, jest w lewym górnym rogu i sobie tam wisi i mniej więcej tu wygląda to, to samo, więc stety, niestety ten VR jest strasznie zbędny na pewno mo można byłoby się bez tego obejść i jest, jest stosunkowo dodany na siłę w, w, tej produkcji, więc, no, wyszło coś nawet ciekawego na vr ale VR jest w ogóle niewykorzystywany w tej grze. A szkoda. Kolejna gra, dla której nie warto kupować vr e, mówi Nie, nie, no. Mówi Krystian Gelder. Okay, okay. no, no, nie, nie warto, nie warto, nie warto, ale e, e, jeszcze wszystkie, wszystko nie, nie powiedziałem. Więc, Chodzimy sobie tym zeuszem wszędzie sobie po, po, po, po tym labiryncie i teraz tak. Kamerę właśnie mamy, mamy w różnych pomieszczeniach gdzieś tam w rogach, ale mamy też fajnie umiejscowioną za plecami bohatera. Trochę to wygląda jak w tym razie, co wyszedł na Xboxa albo po prostu w w, jak to wygląda, co wyszło na Xboxa, e, sorry, bo cię przerwało znowu wyszła taka gra jak Rise Rise, coś tam, coś tam, coś tam e, na premierę, ono of Rome tak, tak, tak, tak, tak, i ona jest z... a to już była za darmo w Games with Gold dokładnie, dobra gra. By, być może i właśnie czasami, mam ją ale nawet jej nie odpaliłam, wiesz E... To z ciekawości ją odpalę i wam powiem o niej. E... Tylko, tylko chciałem powiedzieć, że czasami kamera po prostu jest za naszym głównym bohaterem, w związku z tym e... to fajnie troszeczkę wygląda, bo idziemy kamera idzie z bohaterem, więc ten VR tu jest troszeczkę bardziej wykorzystany, ale i, i tak bez szału. E... Więc e... słuchajcie, chodzimy sobie ty, o, o, tym tezeuszem po tych planszach, rozwiązujemy w miarę proste w sumie banalne zagadki i walczymy, dostajemy do ręki pochodnie, pochodnia trochę działa jak tarcza, zaraz wam powiem czemu i dostajemy sobie jakiś tam mieczyk i no mieczykiem wiadomo ciachamy, pochodnia działa w ten sposób, że jeżeli przeciwnik chce nas zaatakować albo zanim nas zaatakuje, machamy sobie pochodnią i on nas nie atakuje bo się boi ognia i trochę odskakuje i cały czas machamy, machamy, machamy i wyczuwamy timing tak było w tym micie właśnie eh uh, uh... Być może. Znaczy w micie, że co? Że on nie, a, że on nie miał tarczy. No okej. Okay. Że nie miał tarczy, tylko miał pochodnie i tą pochodnią odganiał te wszystkie tam e... e, zmory, które... Pajączki. Znaczy tu mamy pęci. tylko i wyłącznie jednego przeciwnika. Są to pająki to, i to wszystko. Więcej nie ma. No i Minotaur. E, więc... No ma to sens, tak? Bo on w tych pająkach e... widział różne stwory, no, bo zaczął w wariować. No, w sta w sumie... Stary klimat, nie? W, su w, sumie ma, w, su w sumie ma to sens, więc... Odgarniamy odganiamy je sobie i po prostu, i po prostu walimy jakieś, jakieś tam kombosa, podpalamy i koniec. w sumie to jest dosyć banalne. Mechanika jest strasznie banalna, ale, grana drabia na pewno tą całą stylistyką mitologii i na, naprawdę fajnie się to ogląda. poza tym ma świetny klimat. Ma świetny klimat, ze względu na to, że pojawia się ten duch ariadny, który, który cały czas mówi ci różne ciekawe rzeczy. I co by było ciekawe, mówi ci cały czas po japońsku. Pomimo tego, że powiedzmy, że gram ja cały mam całą po angielsku, a, a, Ariadna e, mówi po japońsku. I jest to świetnie, e, świetny w ogóle klimat e, powstaje dzięki temu. E, no oczywiście na, napisy muszą być odpalone, angielskie, nie, nie ma co, ale, ale naprawdę przez to, że ona sobie właśnie mówi w ten, ani inny sposób, e, jest to świetne. E, no i co? No i suma sumarum... A czy to jest jedyna niedubbingowana postać? E, Minotar nic nie mówi, Eee, A ty, twoja też, ty też też ty też nic nie mówisz. Ty, Aha, ty też nic nie mówisz. Masz to ta... gra po japońsku z napisami z tego wniosek. No, y y ja bardziej bym <laughs> powiedział, że gra jest stylizowana na trochę taką Japonię, w, w sensie, że ma taki japoński specyficzny klimat. Ale gra jest ogólnie po angielsku i wszystko jest po angielsku, i wszystko z tylko po prostu tą tą ariadę wzięli po japońsku. Nie wiem, może szkoda im było dubbingu, a gra jest. W, w, w, może była robiona w, w Japonii i dlatego. Wiesz co, ale sobie... dla mnie to też ma jakiś klimat, ja się pytam, jest, bardziej, właśnie bardziej ma ciekawości, świetny ma. wiesz, bo świetnie, świetnie. E, japoński jest tak odmiennym dla nas językiem tutaj na, na zachodzie, mhm. e, że. E, Brzmi wręcz jak z innego świata, więc jakby w kontekście jakiejś tam, nie wiem, bogini czy kogoś ze światów, to ma sens. Mm. Więc bardzo fajnie można fabularnie wytłumaczyć bra brak voiceovera tej postaci. To jest super. No... To jest tak genialne na swój sposób i tak proste. W wiesz, wow. E e e e Zachwyciła tak, mnie tak, to tak, tak, sposób, tak, e, Było to dla mnie też dosyć dziwne, szczególnie, że nie można było zmienić jej głosu. Ona po prostu mówi po japońsku i koniec. E, więc e, słuchajcie, no i, i co, i w trakcie gry mamy parę pojedynków z Minotaurem. E, w połowie mniej więcej tej gry robi się bardzo frustrująca, bardzo frustrująca, że już parę razy powiedziałem, nie, nie, nie, już, już nie, nie chcę się w to, w to grać, bo są pewne momenty z Minotaurem zby, do, dosyć zręcznościowe i do końca nie byłem pewna, oczywiście ja dostałem tą grę przed premierą i nigdzie zero opisów i nie wiedziałem jak zrobić, ale w końcu się przemogłem i zrobiłem eee, i co, no gierka na jakieś dwie, dwie pół godziny, czy jeżeli macie wiara oczywiście jej nie kupujcie poczekajcie aż stanieje, bo chyba ona kosztuje koło około stówy kosztuje i te dwie, trzy godziny to... To jest podcast, jak zniechęcić graczy nie, do nie, grania. To, to ten, nie. Wy nie kupujcie, kompletnie... wy nie grajcie, wy na robota, Wszystko a wy grajcie tylko w dotę. Powiem wam to, szczerze, że kompletnie sobie ją odpuśćcie, poczekajcie aż stanie ale jak stanie je tak do, do, do 50, to ewentualnie możecie na nią spojrzeć. Ale stylistykę ma świetną. Ale nie, serio, które ma... No. Czy, czy uważasz, że to jest gra warta pięciu dych? Szczerze? Nie. E... Na ile byś wycenił tę grę? Ile byś za nią zapłacił, gdybyś jej nie dostał? Ile byś stwierdził, że jest warta? Nie wiem. 35 zł, może 30 zł. Na tyle... Szanowni słuchacze, poczekajcie, na tyle aż wycenił. stanieje do 30 zł. Nie, no bo... To jest, to jest, cała fajna, zamknięta historia, więc to troszeczkę, to jest troszeczkę na takiej zasadzie, czy chcecie zagrać, czy chcecie obejrzeć interaktywny film, w którym po prostu bierzecie jakiś tam udział, i jest dosyć dobrze zrobiona ta historia, no jest dosyć dobra, zro, dobrze zrobiona, tylko ona jest krótka, więc jeżeli czasami, nie wiem, do kina idziesz, i płacisz te weekendy czasami po trzy dychy, więc za te trzy dychy to chyba wolabym sobie odpalić te usta, szczególnie, że ma fajny klimat i sobie w to no pograć. No to za trzy, ale, ale może na, na film o super bohaterach, czy grałbyś w grę, w której masz imersję na zasadzie przeczytaj napisy, bo główna postać mówi po japońsku? I jest fajny klimat w całej grze. Powiem ci szczerze. No, ale wiesz, no tak no z perspektywy no... znowu tych pięciu tych zapłaciłbyś je, bo ja nie. Nie, no nie. Z tego, nie. co mi powiedziałeś, nie. nie. Znaczy, no. Bądźmy no. no, no, no, chociaż szczerzy, z, no. no nie, Są gry nie, nie, nie. Nie warte to, swojej to, ceny, no. To miało być po prostu. Znaczy, miałem nadzieję, że to będzie coś lepszego, ale, ale niestety wyszło to co zwykle. Eee, szkoda. I nadal nie mamy definitywnej gry, dla której warto kupić wiara. i czekamy na Krystiana, a się no, znajdzie. powiedzmy, po, powiedzmy, że... Wierzę w ciebie, stary, wierzę w ciebie. Tak jak wierzę, że Wojtek w dotkę by pokonał AI, tak wierzę, że ty znajdziesz no. tą grę, dla której warto jest kupić Wiara. Być może, więc tak czy siak, drodzy słuchacze, Tezeus, jeżeli macie wiara, to mijamy szerokim łukiem. No, chyba, że ktoś jest desperowany i chce to sprawdzić, tak jak ja bym chciał. Ale po powiem ci, Kali, tylko z, z tą grą. No nie, jest taka dosyć ciekawostka, hmm. że gdybym jej nie miał, to bym starał się ją mieć jak najszybciej. Chciałbym ją sprawdzić. Mimo wszystko, mimo tych recenzji, co widzę w internecie, że są naprawdę słabe, tak, to mimo wszystko chciałbym ją zagrać, wkurzony, bo. że wydałeś pięć tych. I byś powiedział to samo, że gdyby była za trzy, to jeszcze byś się skusił. Ale, ale, no tak, ale ale to... <grym> Efekt byłby ten sam, no. Nie szukałbym tej gry za, za, za pięć dych. Po prostu myślę, że w pewnym momencie bym ją kupił. i To w dosyć yy, krótkim momencie. Bo, bo po prostu to no jest tak, na wiarę między jakiś powiedział, że nie jest warta swojej ceny no to no. później bym tak powiedział. No to Chyba, tak. żeby była za no trzy dychy. Tak, no to tak. To byś powiedział, że spoko. Że za e... taka gra spoko. No to tak. Mm, no. no tylko o to mi chodzi. Mm, dokładnie tak. No, no, no i w sumie, jeżeli chodzi o D Tezeusa, to tyle. Tezeusa, w sumie. De, de te... Dobra. Tezeus. E... No. E... Nie polecam. W coś jeszcze grałeś, co możesz polecić? Hmm, e, Póki co nie. E, czy e, Wojtek, chcesz, masz jakąś grę? Czy ja, nie. Czy... Ja się ciebie, Krystian, nie pyta. Nie no, no wiem, ale chcę, chcę kogoś wziąć do rozmowy jeszcze. E... Tłumacz się. No nie. nie. wiem, oni chyba pozasypiali, jak się rozgadaliśmy, tak, co nie wiem. Tak, okej, okay. e... Zanudziłam ich na śmierć. Nie, nie, nie pyta. O, o Rafał. Rafa, masz coś, czy ja mam ma mówić o, o, o milionie gier, które mam? No wiesz, no ja poleciałem tak z tym Just Kozem i raczej nie wyciągałem nic innego i, i raczej nie chcę więcej czasu Aha. na niego tracić i powyciągaj z tych swoich zakamarków cudownych. Dobra, e, to jeszcze na sam koniec, bo powiedział grze, pojebów, e, okay. e, Kali powiedziała o Outlaście. Christian powie nam o grze dla pojemów, proszę. Okej, powiedziała o Outlaście, więc ja wam powiem o grze e, też w takich horrorowych klimatach, to jest Weeping Doll. Słuchajcie, wyszła sobie taka gierka o Weeping Doll na vr oczywiście, w dosyć horrorowym klimacie. Chodzimy do opuszczonego domu i, i, i, i, i, i, sobie, i sobie po nim chodzimy. I on jest dosyć taki straszny i tam w ogóle jakieś tam czasami głosy dziwne chodzą i sobie chodzimy na wiarze po tym domku i sobie zwiedzamy świat. I teraz tak. Jak sobie chodzimy po tym domku, no to oczywiście nie ma płynnego sterowania, bo byśmy się zżegali albo coś i twórcy o tym wiedzą, więc poruszamy się tak dosyć dziwnie, więc Zaznaczamy sobie analogiem gdzieś tam do przodu, widzimy sobie tam jakiś tam, e, jakąś taką, nie wiem, o, o, obiekt, tak jakbyśmy tam mieli się teleportować. Naciskam x i się tam teleportujemy. No i w ten sposób chodzimy w całej grze. No ale to jest w Wiarze już teraz dosyć powszechna opcja. Wiem, że w Dumie e, na Wiarze też będzie taka opcja, więc, e, no, tak, na razie niestety jest ciężko jest zapanować nad tym, żebyśmy nie żygali w tych grach. Ale, ale bym grała w Duma na Wiarze. Okej. Okay. Każdego. Okay. No, to Ale to wie. jeszcze trochę no, czasu. O, jeszcze mi. trochę, jeszcze trochę. E, więc e, słuchajcie, więc e, tak. Więc sobie chodzimy po tym domku i sobie tak sobie zwiedzamy, jakąś tam historię poznajemy. E, powiem Wam szczerze, że ja już grałem w tą grę chyba dwa miesiące temu. Więc yy, nie pamiętam trochę tej historii, ale pamiętam, że na końcu był tak dosyć ciekawy mindfuck, więc, y, więc historia z tego, co, co, co, co pamiętam, była całkiem niezła. Yy, I sobie, słuchajcie, ch chodzimy sobie po tym domku, tam y, do góry, w dół, w sumie, w sumie po prostu chodzimy. Nie rozwiązujemy jakichś większych zagadek, z nikim nie walczymy, po prostu chodzimy, wszystko skrzypi, jest stare i jest taki klimat, że czekasz, aż coś ci wyskoczy, ale w tej grze nic ci nie wyskoczy i, i trochę właśnie się tym zraziłem, bo czekałem, aż, aż no mam już tego wiara, i jest dosyć creepy, mam okulary, mam, mam słuchawki, no, no czuję się jakby w tym domu, no, no i nic, no i nic. I, i tam... Wiesz co, ciekawe jestem właśnie, jak ty byś przeżył Outlasta na VR. -cie. Nie, nie ma opcji, nie, nie, nie, nie, ja grałem w i ja bym, ja bym nie chciał tej gry, ja bym nie po prostu, pisałbyś się nie, na to. Nie, nie ma takiej opcji, jeszcze miałbym spieprzać gdzieś przed jakimiś postaciami. Nie, sporkami. no ja właśnie wtedy, ma wtedy ma to by nie. dopiero miała Mega Friday. Nie ma opcji. Jeszcze jakby mi właśnie dali opcję wybrania żeńskiej postaci, gdzie mi e, jednak żeńska postać oddycha w tym wiarze, to dopiero by było. Uuu, nie, nie, nie. Wow. Szczególnie e, jedynka. Nie odważyłbym się. Mniej, ale jedynka, wow. E, nie, nie odważyłbym się tego odpalić. E, więc... Naprawdę? E, e, e, nie ma takiej opcji. Nie, no nie, nie, nie. Ja, ja Fajnie, że Resident jest troszeczkę taki bardziej stonowany. Nie jest taki mhm. ostro straszny, straszny. To ja sobie go wcześniej czy później odpalę. E, dobra, więc słuchajcie, bo chcę jeszcze powiedzieć o tym Weeping Doll, Dolu coś. E, historia jest dosyć ciekawa. Gra was raczej nie przestraszy... Jest jeden moment, w którym mnie trochę tak przestraszył, ale to było na takiej zasadzie, że e, gdzieś tam odchyliłem głowę w lewo, e, później coś, coś, coś się działo z prawej strony, odchyliłem w prawo i po prostu coś się pojawiło. I to nie, że strasznego, tylko po prostu coś było, a wcześniej tego nie było i coś się pojawiło i to mnie przestraszyło. I to jest jedyny taki element. Gra trochę cię trzyma w takim delikatnym napięciu, ale to nie jest nic, co, co, co na pewno cię przestraszy, na pewno nikt nie wyskoczy i na pewno nie zginiesz w tej grze, bo się nie da. Eee, i, i i chyba tyle no oczywiście to tam wszędzie będą lalki będzie historia z lalkami dosyć ciekawa historia więc to tyle eee, o widzisz a ja bym za to lalek nie mogła w jarze bo bym zwariowała bo dla mnie no i właśnie ta, tam jest tam whipping doll, tam właśnie jest od lalek i tam jest historia w ogóle nie, z właśnie lalkami lalki i klawny mm, mm, mm, no way nie no. Gory, typu Outlast, żaden problem. Wrzucaj mnie w wiara, ale to w życiu. <grym> no nie. No akurat widzisz. Ty, ty, ty tak masz, ja tak akurat nie mam. M mnie ogólnie maski strasznie odstręczają jednak. Ja już wolę demona, przynajmniej wiem, na co patrzę, a z maską nigdy nie wiem, na co patrzę. No nie wiesz. I takie zastane twarze, czy woskowe takie figury, coś, dla mnie to jest takie mega creepy. Ja nie mogę. No ale każdy ma swoje jakieś tam rzeczy, których nie lubi, nie? Inni nie lubią pająków i mieliby w Tezeuszu problem z grą, bo dla nich to byłby horror, bo to pająki. Dokładnie tam. Tak, Tam jest w ogóle jeszcze właśnie jak powiedziałeś o, o tych pająkach i, i Tezeusu, ta, ta, tam jest właśnie taka fajna, jeden z niewielu fa, fajnych leveli, w którym kamera jest za, za twoimi plecami. Ty masz tylko tą pochodnię i przed tobą jest strasznie ciemno i tylko widzisz jak pająki pomału zaczynają się chować dalej w tej ciemnicy, bo ty je, ty ich, ty, ty odkrywasz tą, tą ciemnię pochodnią i to jest takie dosyć fajne, trochę, trochę nawet tak delikatnie byłem przerażony tym, może może nie przerażony, ale, ale troszeczkę się bałem. Czu czułem strach no, tym, ale... to no, nie, nie był lubił takie bardzo elementy. pająków, to miałbyś schizę, nie, nie, nie, akurat pajączki są zajebiste i niech sobie żyją. Mm. No, ale są tacy, co się boją i nie lubią. E, tak, więc słuchajcie, Weeping Doll, myślę, że to jest gra, która... Która... Ale to co tam jest, tylko się zwiedza? Czy tam jest jakaś fabuła w ogóle? Czy się tylko ogląda te rzeczy? Na sobie chodzisz, poznajesz historię, klikasz w różne miejsca, klikasz we wszystko, co tam jest, rozkminiasz... I o czym jest ta historia? O, o larkach. O lalkach. Ja już nie, nie pamiętam kali tej historii, bo grałem w to parę miesięcy temu, a po prostu sobie to wisiało. Okej, okay. sorry, że cię tak magluję, po prostu jestem ciekawa. Eee, no, ale tam jest taki, cię. tam jest historia powiązana w ten sposób, że z ludzi robili lalki i ogólnie w, w, w ten deseń eee, Aha, jak w, jak w tym domu woskowych figur. Być może Horrorzy. tak. Eee, być może tak. Żywych ludzi po, tam zamieniali w figury woskowe. I oni eee. w tym wosku tam sobie umierali. Eee. Bardzo możliwe. Po prostu chodzisz sobie po domu, rozwiązujesz tam takie zagadki na zasadzie, że idź w miejsce A, żeby otworzyć miejsce B, idziesz w B, później żeby otworzyć miejsce C i po prostu chodzisz w kółko po tym domu i, i rozwiązujesz jakieś tam zagadki, a na, a na końcu masz fajnego mindfucka. I tyle. I wszystkie lalki się zaczynają ruszać w domu i, i jest trochę taki creepy. Eee... Y, y, no więc jeżeli chodzi jeżeli, no. chodzi jeżeli bym miał wybrać którą grę bym bardziej polecił no to no to chyba tego Tedzo Usa mimo wszystko tam był taki faj, fajniejszy klimat ale obie gry to jest w ogóle padaka i, i ten Whipping Doll też chyba przeszedłem w dwie albo w trzy godziny w ogóle wycalakowałem to E... Bezimienny podcast, w którym powiemy wam, w które gry nie należy grać i na które filmy nie należy chodzić do kina e... Też, też, też, <sparrowe> też. Chcę zastanowić sobie, kurde, <śpiewa> chyba tylko takie rzeczy ksusze, Nie, ale to W ogóle nie ma sensu grać, nie? Zasadniczo to marnujemy nasz czas i życie po to, żeby inni nie zbywali, więc ja uważam, że to jest bardzo w porządku. Nie, no, bo, bo, nie no bez przesady. Nie dość no. śmieję się, tak, ale, ale fajne jest to, bo bardzo często słyszymy, w co powinniśmy grać e, i co tam w mainstreamie i tak dalej. I bardzo mi się podoba to, że my, my grzebiemy tak bardziej jednak na obrzeżach tego. Nie siedzimy tak bezpośrednio w samym środku tego bałaganu. Znaczy, jak mamy ochotę, to sobie znaczy, wskakujemy, sobie, ale że to wy siedzicie i jakieś gówna przeglądacie, bo ja to albo wam polecę krasza albo wam polecę czastkoza albo wam inną grę polecę. Dobra, Rafał, filmu. albo albo, gry, filmy albo, albo grasz prawo. w Need Speeda na ps Spokój dwójce. Rafał, Bo no, no, no. Rafał jest toś hipsterem. To nie nie dwójce, to... tylko trójce. No. I widocznie tutaj należy <ś> <ś> też, wiesz, porozmawiać o tym, czy ktoś potrafi czerpać radość z życia i z nie. tego, czy gramy, a nie na wszystkich i tak dalej. Ja wiem, że Wojtek nie potrafi. Trafi i burknie kurwa na nową grę, po czym se włączy swoją do tej um <grym> dobrem Tak. E, chciałbym tylko e, zauważyć, że, że, że, że, że ja, grając nawet w te pedały na wiarze, mam jakąś przyjemność z tego, że, że w nie gram. I tak myślisz o FIFA? I tak myślami jesteś z Fifką Nie, nie, akurat, akurat fife, FIFE nawet mi się nie chce grać, nawet, je, yy, na nawet w tą nową. E, na razie sobie po prostu Fortnite, cały czas Fortnite, wy nawet nie wiecie jakie to jest zajebiste, za dwa tygodnie się dowiecie spokojnie, e, to wam mówię, dobra e, No ja w końcu przejdę Fallouta New Vegas, bo A to czekajcie, jak o tej Fifie mówiliśmy, to ja wam powiem coś śmiesznego Dajesz. Byłem w Biedronce na zakupach wczoraj i tam był gościu tak podobny do Lewandowskiego że chyba kurwa z sześć osób chodziło za nim, wiesz, w ukryciu mu zdjęcia robiło <grydzące> i, i wiesz, kasierki kurwa gadały i tak dalej, autentycznie, bo mówisz tak podobne, czy znaczy, no, no podobny był, no co będzie było, tylko wiesz, miał y, córkę ilość tam letnią, która tak nie bardzo się wpasowała w tego Lewandowskiego, ale wiesz, i tak chodzili Może to nie zdjęcia. była córka, jak. Może to była jakaś grubsza sprawa, no nie wiem, ale nie wiem, czy by zdjęcia wtedy pozwolił sobie robić. Ja myślę, Ciekawe. że koleś chodził no, sobie teleofikie. po prostu po Biedronce i miał z tego mega fan i był trolem i pozwolił sobie robić zdjęcia. Ale w, y, nikt nie pomyślał, że Lewandowski w ogóle wchodzi do Biedronki? Gdzie Biedronka, a gdzie Lewandowski? Ludzie są Ale kto powiedział, że Lewandowski no, no, nie, nie może nie, nie, nie, wejść do Biedronki? Oczywiście, że? Oczywiście. Ja może. ci to mówię, że Jak gdybym był Lewandowskim, nie wszedłbym no, no do to Biedronki. Się, kupi, no. Powiem ci na więcej, ja bym nawet do sklepu nie wszedł. Ja bym był Lewandowskim. Sklep by wchodził do mnie. No tam jest, wiesz, takie pieniądze wchodzą w grę, że to można tam po prostu mieć... Od Dokładnie, tego. ja znam takie historie, że po prostu e, koleżka taki z ulicy idzie do Lewandowskiego do domu I, i, to jest, i to jest z życia wzięte, tylko akurat nie w przypadku Lewandowskiego, tylko innego piłkarza i e, pytają się go, czy, czy zrobić panu jakieś zakupy, co by pan chciał, wszystko co pan chce, nie ma problemu. I tak jest. E, słuchajcie, tym optymistycznym akcentem musimy teraz skończyć, dzięki czemu po raz pierwszy od paru miesięcy nie będę nic ucinał, więc słuchajcie, 92 odcinek podcastu bezimienny dobiega końca standardowo oczywiście wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy nasze odcinki, tam możecie coś komentować, tam czasami staramy się odpisywać na te komentarze, bo ich jest tak dużo, że po prostu e, e, tak, jeszcze czasami ciężko z tym odpisywaniem, poza tym wchodźcie oczywiście na projekt Wojtka saveproject.pl, to dalej funkcjonuje Wojtek coś tam robi, nie robi ale, ale, ale jest, więc wchodźcie będzie mu miło Poza tym oczywiście najlepsze radio na świecie, czyli Black Widow wpiszcie sobie w Facebooka słuchajcie, tam jest naprawdę dosyć dobra muzyka no i jest oczywiście najlepszy podcast na świecie no i jesteśmy na Facebooku na Facebooku Rafał od czasu do czasu coś rzuci ciekawego, mi się ostatnio nie chce więc to tyle ale, ale, ale oczywiście coś staramy się wrzucać i na pewno teasery i wszystkie inne ciekawsze informacje będą na Ty, Facebooku Dobra, już przestań te głupoty e, Dobra, więc Rafał ja tylko no, powiem, że.. nasz masz 30 sekund, pa, nie tylko, chcę nic wycinać, no ja tylko. Dobrze, ja tylko powiem, że w najbliższy weekend, czyli to jest który tam 19, 16, nieważne, e, za tydzień w każdym razie e, będzie rozgrywka party edycja 4 i ja tam na pewno będę, więc jak no, ja ktoś się tam ten. będzie, to śmiało. Jak to się mówi, zbijamy piony i wiecie. Okej, okay, dobra. Tak, nie? ja też będę, będę denerwować Rafała. Koniec, koniec. Okej, okay, dobra, oni, oni tam będą, dziękuję. I słuchajcie, i w tym momencie to wycina, bo jest za długi odcinek, dziękuję. E, słuchajcie, 92 odcinek nagrywał ze mną dzisiaj. Wetekocjan. Kocian. Pozdrawiam, cześć. Była dzisiaj z nami Kali Murawska? Dzięki, dobranoc. E, był Rafał Radomski, którego wyciąłem? Wyciąłem, cześć, pa. I oczywiście ja byłem za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Hender, a my standardowo widzimy, słyszymy i, i nie wiem, i oddychamy ze sobą za dwa tygodnie, więc trzymajcie się drodzy słuchacze, do usłyszenia, cześć.